Cześć, witamy serdecznie w 63. już odcinku podcastu Gierkowcy. W naszym cudownym, wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Ania Rogala. No hej. Tomek Doktorski. Witam, cześć. Hubert Bejda. Cześć. I Piotrek Zaborowski, który ma dla nas, e, dla wszystkich właściwie, pewne wieści na sam początek o swojej skromnej osobie, także Piotrze zacznijmy od ciebie. Mów co też masz do nam do powiedzenia. No to cześć wszystkim i słuchajcie, jest tak, że podcast jest w chwili obecnej dla mnie rzeczą bardzo ważną. Niestety z różnych względów muszę sobie zrobić przerwę. I, I ta przerwa, żebyście mieli dokładną świadomość, do kiedy będzie trwać, dokładnie będzie trwać do 26 listopada. Czyli dokładnie wtedy, kiedy będzie tam następny kiedyś tam odcinek. <grym> z kolei 65 zdaje się, jak dobrze pamiętam, więc wtedy, wtedy się pojawię i już teraz mogę wam powiedzieć, że będzie o Mario jeżeli Domin tutaj Tomek mnie nie ubiednie wcześniej i może jeszcze potączę, nie wiem, Cień Mordoru albo Asasena, więc takie, taki mam dla was wieści i właściwie tyle, bo dzisiaj też w odcinku tyle ode mnie usłyszycie, mnie ja, ja będę uciekał, żeby tutaj nie zabierać Ale docencie, czasu. Ale docencie, bo godzinę czekał, żeby to powiedzieć. Tak, właśnie <grym> ch <grym> chciałem. Tak. tak, totalnie, godzinę <grym> czytałem, a jestem cholernie zmęczony. Chcieliśmy się upewnić, że na pewno jesteś I... zmęczony i jak uważać? Jest Smutek zmęczony, czy nie? Smutek hartuje. Dokładnie, oczekiwanie hartuje. <grym> to wszystko jest dla hartowania ducha. <grym> Tak, czy się, no, tak, tak jak mówiłem, robię, robię sobie chwilę przerwy, jeżeli, powiem wam tak, robię sobie chwilę przerwy od podcastu, ale nie robię sobie przerw od streamowania, więc streamy będą się co jakiś czas pojawiać w tym okresie, w którym mnie nie będzie tutaj w podcaście, więc będziecie mogli mnie tam usłyszeć, gdzieś tam złapać, nie? Dobra, to tyle ode mnie, ja będę uciekał. A Wam życzę tutaj i całej reszcie ekipy dobrego do nadrywania w tym, w tym całym, całym długim okresie, kiedy mnie nie będzie. Cześć. No, hej, hej. No, mamy nietypowy początek podcastu. Piotrek nas chwilowo opuścił, smutny. ale wróci. No, taki Wszyscy smutny, taka nas cisza. Za... Co to ma być? Taka cisza, <laughs> taka cisza niezręczna nastąpiła po tym. A dobrze, Hubert powiedział coś. Powiedział cześć, więc w porządku. Nie na no, spoko, rozumiemy to, że, że Piotrek ma dużo tematów i, i ten. Ale z drugiej strony. Dzisiaj na pewno będziemy chcieli o tym pomówić, no bo, nie da się ukryć, że obecnie trwa, jak ładnie powiedzieć, Pari Game Week? Czy Pari Game Week? Czy Games Week? Jak to jest? Pomóżcie mi. PGW! Pe PGW, Paryżowe a to się, się... WGW. Tak. Kurczy, no te, te większe w sumie... i lepsze WGW. No właśnie. Te, którym się interesuje Sony. No. No właśnie, bo nawiązać chciałem do tego, że Piotr coś tam miał do powiedzenia na ten temat, przed nagraniem coś tam. Powiedział, powiedział. No i szkoda, że nie podzielił się tymi rzeczami z nami teraz, ale mam nadzieję, że uda nam się kilka na ten temat porozmawiać. Słonjak e... miał rozpiskę całą przecież. I uciekł. Tylko hmm. on miał? O oh boj. No <śmiech> co, co teraz? <śmiech> A właśnie, tak było. To jest w ogóle kombinatoryka stosowana. Faktycznie. Co mi ominęło? Każde... Co <śmiech> ja tu przegapiłam? Co tu się... Nie, bo okazuje się, że najbardziej przygotowana osoba do informacji o WGW właśnie się zwinęła. Tak przecież mamy źródło przepraszam. Nie no, mamy źródło. Tak. I w ogóle chcielibyśmy. to źródło właśnie, ale trzeba powiedzieć. Chyba, że tak kładę ci słowo, ale trzeba powiedzieć, że Piotr Kuldanek spał nie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że jeszcze nas tam słucha, bo szeruje cokolwiek robi z nami dobrego z naszym podcastem prowadzić wspaniałe codzienniki, które niestety przyznaję, że na co dzień nie oglądam. Nie oglądam, nie słucham, bo dla mnie trochę za dużo z tych informacji. Ale zrobił właśnie fajne zestawienie chyba wszystkich istotnych filmików z WGW. Z co ja z tym WGW? Z PGW oczywiście. Już mnie nie lubicie za to, że ciągle się mylę, bo tak, tak cicho się zrobiło. Przepraszam, że się mylę. I właśnie zrobił fajną rozpiskę. No i będziemy trochę się ją posiłkować, ale przyjąłem, że będziemy mówić o tym, co nas szczególnie zainteresowało, a nie będziemy no mówić tak, każdego. No tak nie ma sensu opowiadać, opowiadać o wszystkim, przepraszam przeciwko. Tak, zwłaszcza, że każdy może sobie zobaczyć. Tam wydaje mi się, że chodzi o to, żebyśmy podzielić się naszymi emocjami. Ja tylko powiem na wstępie, zanim przejdziemy dalej, że tak naprawdę to, co było pokazane wczoraj bodajże, to jest naprawdę sporo dobra i ja bardzo, bardzo dobrze się bawiłem oglądając te materiały. Nie wszystkie gry jakoś tam mnie mocno interesują, ale było tego naprawdę sporo i chwała Sony za to, że, że ciśnie, że, że pokazuje materiały nowe. Oczywiście to nie są całkowicie nowe tytuły, żeby było jasne, nie wszystkie są świeżynkami, ale parę takich reveal trailerów było, jak najbardziej. Więc może nie wiem, Aniu może od Ciebie zaczniemy, bo tam chyba najmniej Cię zainteresowało, że pamiętam. Co mnie najmniej zainteresowało? Ogólnie, ogólnie. Co, co Cię najbardziej zainteresowało? Liczbowo chyba i ilość. No właśnie. Powiedz pokrótce, co, co tutaj ciekawego y, przykuło Twoją uwagę z tego, z, tego, z tego pgw całego? Ja w ogóle wczoraj się spóźniłam na oglądanie tej całej konferencji, bo niestety po bo matki polskiej pieniężnej musiałam uderzyć w zakupy na miasto, także ten przyjemności to częste. życia codziennego stały się ważniejsze niż oglądanie. Dalej trelerów. masło drogie? Masło daje drogie, no nie? Nie kupuję Masakra. masła. Nie używam masła w ogóle. Ale przestałaś używać... O, o to jest mój człowiek. Ale zaraz ja ustalmy to, bo to jest istotne. Czy, czy przestaliście korzystać z masła, kiedy podrożało? Nie. Czy ja nigdy nie... nie, nie, nie od nie. czasu jak się wyprowadziłam absolutnie. z domu, nie używam masła. Hmm. Ale jajka idą w górę. I margaryny też jajka nie też? używam. No. Kurczę. A ja myślałem, że tylko no, gry drożeją, a proszę i produkty codziennego spożycia również. Nie, nie używam ani Pieść. masła, ani margaryny, tak. Kurczę, no to ominęły cię te dramatyczne podwyżki, bo to był temat takiej mini dramy w ogóle maślanej, że tak powiem. Naprawdę, ceny drama wyraźnie maślana. podróżały. Drama maślana, jak to brzmi? Mini drama Dobra, to taki mały wyszedł ten, ale to wiadomo, życie. Tak, ale ja sobie nadrobiłam, na nadrobiłam sobie wczorajsze trailery i ja chyba najbardziej z tych wszystkich rzeczy czekam na Monster Huntera i na nową grę od hmm. Sucker Punch. Nikogo? No jak to nikogo? To... Przecież ten Ghost of Tsushima to może być nowe Tęczu albo nowe, nowa onimusza. Przecież to jest dwie najfajniejsze... Znaczy się najfajniejsze, może nie, ale jedne z, w, w, z najlepszych marek, jakie zostały pogrzebane wraz z PlayStation 2. Okej. Okay. Ale poczekaj, Hubert. Gimby nie yeah. znają. Znaczy, no, no chyba tak akurat już Hubert jest już jakby jest post gimbazą więc możemy mu wybaczyć, ale tak, no tak, bo jesteś Dziękuję. Po, coś ja powiesz, jak, jak jakby... ja grałam w muszę to Hubert klepał drzżownicę w piaskownicy łopatką, no proszę Cię czyli grał w Łomse w piaskownicy Ta. no, tak Nie, genialnie. boże Ojej! Dziękuję. Z bazówki, no nie? A to byłoby dobre w sumie: taka Oni musia, to jest takie, taki rezydent. Ja nie wiem, o czym Resident ty mówisz. Evil osadzony w feudalnej Japonii. Tak, w dużym skrócie. I to ma okay. cztery części. Ostatnia wyszła znaczy, one chyba wszystkie wyszły na PlayStation 2. I w trzeciej części grał Jean Reno. To jest też w ogóle cie tak, ciekawa Tak, moja część trzecia. Bardzo lubię trzecią część i czwartą. Te, te dwie w sumie mi najbardziej przypadły do gustu. Ale pierwsze dwie też sobie lubię odświeżyć od czasu do czasu. Ale to Kur, wykorzystanie Jeana no. Renault w trzeciej części mistrzowskie. Panieku, jestem trochę zasmucony, bo w ogóle nie, nie, nie kojarzę tych gier. A czy kojarzę tęczu z, z PlayStation 1? Było na, na dwa? Tak z ciekawości? Było na dwójce. Ty... Na dwójce było na pewno tęczu. Kurczę, bo to jest jedna z y, gier na oryginalnego y, PSX-a tak naprawdę, która w ogóle we mnie tak mocno utkwiła. Naprawdę, dobrze wspominam. To był jeden z hiciorów takich totalnych, więc jeżeli mówisz, że ta gra może być takim duchowym spadkobiercą, To no wiesz, tak pytanie, w jest modne. pytanie, w którą stronę pójdą z tym samurajem, tak? z tym głównym bohaterem. Czy będą szli w skradankę, czy pójdą bardziej w akcyjniaka? No i... Na razie zapowiada się, że będzie to dość realistyczna gra, w sensie bez żadnych magicznych mambo-dżambo, ale to pierwszy trailer, więc tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czego się można spodziewać w ostatecznym rozrachunku. Ja bym się naprawdę nie obraziła, gdyby temu było bliżej do Onimuszy niż do tęczu, bo brakuje mi, choć Nio trochę wchodzi w buty muszy, ale no, nie do końca. Brakuje mi takiego. No ja, ja, ja się zainteresuję tym, tą grą, bo w sumie ostatnio tak jak byłem daleko od tak zwanej Japońszczyzny, to ostatnio zaczęło mi trochę interesować bardziej. Wiesz, przez, bo pierwsze, pierwsze części nie. oni Onimuszy były na renderowanych tłach, tak jak pierwsze rezydenty, tak? Mhm. No to I, miało swój urok. Może no, się ten, w ten sam sposób się poruszałeś po planszy i, i um, te demony, które się pojawiały, no to Naprawdę mocno inspirowany rezydentem. Zresztą to Capcomu, więc y... jedno i drugie, także porównaj się Czy znaczy Czy Capcom teraz ma jak gdyby naleciałości, żeby sobie tutaj jakieś remastery robić, Ja mam nadzieję, że oni muszą w końcu się dorwą do tego i zrobią. Oni o tym remasterze to, to tak mówią i mówią, tak samo jak film kinowy Onimuszy miał być i nawet koleś, który grał, y... odgrywał sama noskę oni w Onimuszach, miał być też jako aktor w filmach, bo on w tym ten, ten um, Japończyk, na podstawie którego została zbudowana postać yy, noska, jest przecież aktorem w prawdziwym życiu. I on miał też grać w filmowej Onimuszy. No ale umarł ten projekt. Może to i lepiej, bo jakby miała powstać z tego kolejna wydmuszka, o, to byłoby mi chyba bardzo smutno. No okej, okay, okay. a, a dlaczego tak bardzo ten Monster Hunter ciebie tak kusi? Bo też Japończyzna i Wielkie Miecze. Tak, powiem ci tak, nie miałam okazji, znaczy, że grałam w Monster Huntera tylko na PSP, próbowałam na Nintendo DS, na, na tym moim 2DS-ie, ale niestety ta druga gałka w tym New 2DS XL jest taka dość nieporęczna, więc granie w Monster Huntera to jest męczarnia, a nie przyjemność. Mm ale wiesz, sam fakt, że możesz sobie biegać i zabijać potworki, z których kraftujesz coraz lepsze i lepsze zbroje, no mi robi. To jest takie polowanie, łowienie tych, tych stworów i jakby to powiedzieć, sam design tych potworów to teraz na PS4 to w ogóle wygląda fenomenalnie. Przecież pierwsze gry wychodziły jeszcze na Playstation 2 i były... Na Wii, na Xboxa chyba też jakaś część wyszła, ale nie jestem pewna. Ale wydaje mi się, że dopiero tutaj na PlayStation 4 ten rozmach i to piękno tego świata, bo no, te potwory mają naprawdę przepiękny design. Są tak dopracowane tak, i. Bardzo chce szczegółowe się, są te. Chcę się na nie patrzeć i spędzać z nimi, że tak powiem, jak najwięcej czasu. Przybyć piątkę się chce potworowi, nie? Ale faktycznie są, są imponujące, są imponujące. Nawet nawet na statycznym screenie z YouTube'a to robi wrażenie ogromne. Nie, nie da się ukryć, że teraz y, naprawdę, nie wiem jak, jak się zgodzicie czy nie, ale przyszły rok przynosi masę gier. W ogóle już teraz jest po prostu, y, no grubo, jeżeli chodzi o premiery, jest mega natłok, a czeka nas naprawdę jakieś, jakieś Wiesz, ogromne ja płaci Ja jeszcze czekam bardziej dobra. na takie mgliste rzeczy typu... Y... Okej. Okay. Kingdom Hearts 3, Shenmue 3, hmm, co tam jeszcze dalej? Ten remake, ten Final Tomek, Fantasy VII, tak? Bo, bo ja zawsze, jak słyszę Shenmue, to Tomek powinien coś powiedzieć. Ale co, no ja czekam, no Boże, co z tego wyjdzie, no to wyjdzie. Ale jak się ja po ostatnich tam e, wyciekach, czy tam to, co prezentowali deweloperzy, to się trochę boję, ale nadal mhm. jestem dobro, dobrej myśli. Mam nadzieję, że się, że się to uda. A to, a to jest faktycznie dźwiębie. taka, bo ja, ja tego nie znam specjalnie tej marki, to jest faktycznie tak. jakaś legendarna, legendarna marka, która wymaga takiego wskrzeszenia i wszyscy tak czekają straszliwie, bo nie bardzo potrafię się postawić na miejscu oczekującej osoby, bo nie znam tego specjalnie. Czy powinien to nadrobić? Historia, w, Jak w tamtych uważacie? czasach, kiedy to jakby wychodziło przede wszystkim historia quick time eventy, których nie było otwartość świata, mimo że jakby dość hermetycznie to jednak no, można było wszystkiego dotknąć, pograć na automatach przykładowo. Także no, na tamte czasy bardzo fajna gra. A, po, a powiedz Tomek, a da się teraz do tego usiąść? To nie odstraszy? Jak najbardziej. Okej. Okay. A to jaka, jakie Czyli platformy ma. W najważniejsza jest historia, więc okay. ja po prostu chłonię zewnątrz. Dreamcast. Dreamcast Dominik. Dreamcast, tak. A ty, a Tomek, dysponujesz Dreamcast, dysponujesz. się I... pierwszy A ma, masz może Semic właśnie? Mam. Naszego... Ja bym nie miał. Ale to, to dobre, no to po nagraniu coś tam się dogadamy, bo ja jestem ciekawy. Dominik, ty masz Gamecube. A. Ja wam za w ogóle za dużo rzeczy, ale gram czas na GameCube, ie. właśnie może potem powiedzieć o parę grach. Jest, to jest tak fantastyczna to konsola i dobra, dobra, mała dygresja retro. Mam w tej chwili w domu PS2, na którą się wymieniłem za 360. Nie dpałem, ta wymiana zostanie odwrócona, ale ale y, w ogóle nie ciągnie mnie do PS2, a kurde do GameCube strasznie ciągnie. Coś jest dobrego w tych grach po prostu, nie wiem. Ten pad może jest lepszy, nie mam pojęcia. Coś jest takiego, także będzie więcej treści GameCube'owych, bo genialna konsola i na pewno sprawię sobie Wii, żeby żeby ograć sobie te tytuły, jak będę musiał oddać konsolę, na to liczę przynajmniej to taka dygresja krótka ale co do tego Dreamcasta to chętnie zobaczę, że to jest taka legenda to legendarne gry trzeba ograć po prostu zanim pojawią się nowe części trochę wam zaburzyłem flow tym, tym wtrąceniem, ale Aniu, czy coś chcesz dodać nie, bo... jeszcze? może tak uporządkujmy odnośnie PGW Odnośnie, odnośnie PGW. PGW. już nie będę się mylił, przepraszam Shadow of the Colossus. Na pewno coś jeszcze, właśnie. Ta, Tenis na pewno nie. Przecież. Tenis nie. Nie, fu, gry sportowe, kto by w to grał, fu. Ale, kucze, ale Wii, Wii Sports? Nie. Oh. A ja nie mam Wii. To po co mam się jarać grami, który, na których, do których nie mam konsol? To jak zrobimy... Shadow of the Colossus. <laughs> no, właśnie. Ja w to chętnie zagram, bo nigdy nie grałem. Jest koń. A, a, a Gramy jest... koniec. Nie, koniec o, jako tak. środek transportu. Nie, koniec jest jedną z najważniejszych postaci w tej grze, także bez niego byśmy daleko nie zajechali od tego. O, ho, ho, ho, Taki ten. Y... Właśnie, ja nie znam tej marki. Znowu jestem jakiś niewedukowany nie w piśmie. To, to jest gra od Team Ico. Od ludzi od Las Guardian. Tych, od Ico, dokładnie. od Ico, Tak. <laughs> Okej, okay, go on. No i y, ludzie od lat gatun i? No i tyle wiem o tej grze. Przepraszam. Ogólnie Shadow of jak sama nazwa wskazuje, walczymy, tak jakby była gra zbudowana z samych walk z bosami. Musimy odkryć ich słabe punkty, wspinać się. Oni, oni są ogromni i musimy pokonać wszystkich. Tam no nie pamiętam, ile tych bosów dokładnie było. To to trochę pachnie horyzontem. Jakoś a to jest tak. coś no, jak Horizon a... właśnie, z tego wynika? Nie nie, nie, nie, nie, nie. Zupełnie nie. O, dobrze, nie, znaczy, nie, nie, nie, nie. nie dobrze. Okej, okay. rozumiem, przyjąłem. Tam, to... I pokonując bossów masz jak gdyby kolejne wskazówki, gdzie jest kolejny i tak sobie zmierzasz przez całą, to jest jak gdyby fenomenalna gra. A jeszcze odświeżona wersja, którą zaprezentowano, wygląda po prostu obłędnie. Mam nadzieję, że no, poprawią ja... sterowanie, bo ja niestety się odbiłam od y, Colossusa na PlayStation 2, bo sterowanie mnie wykończyło. No ja grałem w tego remastera na PS3, którego skończyłem i no, znaczy trzeba się przyzwyczaić do tego sterowania. To, to, to był no, jeszcze remaster było. na PS3. Tak. Okay. No czemu no, nie, tak, nie wyciągnąć? To, to wiesz. Remake, remake co generację konsol. Genialnie. no To, Sony, to, to brawo, musi być no. naprawdę dobra gra. Albo po prostu ma duży fanbase. i jedno a, czy i to jest ciągle ten sam tytuł, tak? Który jest ciągle odświeżany. Tak. tak. No to ale jest to ciekawy chyba fenomen. tytuł, coś tam kojarzę, że jeszcze coś tam Sony, no była taka sytuacja. Ech, ale no, ten, no, dż Jack ja and Daxter chyba o. jest na każdą możliwą konsolę, tak? Tak, o, mi, z tak mi się wydaje, że nawet na PS4 już powychodziły, po chyba z tym z Uncharted, tak? Razem? Jack wyszedł i, i Daxter? God of War chyba wyszedł na każdą możliwą konsolę. Tak, Pierwszy. ale chodzi bardziej o sytuację, gdzie co, co generacji wychodzi ci ta sama gra, nie? No tak, no to God of War pierwszy wyszedł na wszystko, no, a na PS2, potem też? na PS 4 jest remaster. Tak, jego trzeba taki zobaczyć. To pełno, pełnoprawny remaster. Ja jeszcze go nie bo mam, ale na PS3 ale... chyba był port tylko. Zaraz no. tutaj sprawdzę. Na pewno na PS3 no. ten, bo grałam. Mam nawet. No i na PS2 też jest, bo ja grałem no, i na PS4 na PS... też jest. Tak, tylko na PS2 to jest ewidentnie port z PS2, a właściwie jeden tak, do jednego. Tak, tak. Bo sprawdziłem, mam, mam tego God War'a. A ja jestem na, na, ten, na stronie w wikipedii y, z pierwszym God of i jest tylko PlayStation 2, PlayStation 3 i Vita. Nie ma nic o PlayStation remaster. 4. F dodaj jeszcze remaster. Jest na 100%. No jest na 100%. Yy, tylko, to jest, tylko to jest remaster chyba trójki w ogóle, Hubert, żeby było jasne. Yy, co? To jest remaster trójki, zdaje się. A, może tak? że to no był Ania może mieć rację. No, no Ania... okay, dlaczego rzeczywiście. dlaczego mnie wprowadzacie w błąd, jak wiem lepiej? Ale to w, re... A to w dobrej wierze, chcieliśmy ci pomóc. Oszustwo! Ale to remaster, tak? Okej. Okay. Jak remaster trójki, to ja nie chcę, bo ja myślałem, że to był remaster nie, Ale tylko zainter. właśnie on tylko w sklepie on, nie wiem, czy tam jest wyraźny Ale to bez trójki. sensu trochę, zremasterowali tylko trójkę, no co to ma być? No to jest y, zło, to jest słabe, bo ja chętnie by zagrał w remasterie. Ja, ja myślę, się nie chciało że... Więcej remasterować myślę, że... Myślę, że pierwszą i drugą część wiesz. to by trzeba było chyba zremakować już. No, no bo... Nie, bo tak, no ono jest taka... Przyłożyć. Ale wiesz co, wiesz co... A nie jak... Ale na wyszła. wyszła. On... Znaczy a ciągle, wita to jest jaki ma ekran, presby. a jak ci wybije oko piksel na... Telewizorze 50-parocalowym? Mi się już i tak na znaczy tam... PlayStation 3 gra średnio w tą pierwszą i drugą część. Bo pixel bije hmm, po trochę oczach. Trochę tak jest. Znaczy tam są dosyć. ta gra jest dosyć rozmyta przede wszystkim, tego co zauważyłem. Taka rozciapciana jest, ale to. Mi się fajnie grało, ale nie skończyłem. 800 <śmiech> wite Spoko, w ogóle. Bo, bo ty mi pożyczyłeś wakacje, a ja w wakacje byłem cały czas w domu. No straszne! Wakacje w domu, najgorzej! Ale, no. Jak nie, po prostu nie miałem gdzie grać na bicie. A kto ci zabraniał, żeby to łapie grać? Nie, bo w, mam duże konsole, dlaczego mam grać w domu na, dlaczego na bicie? Dlaczego nie? Ja w domu gram na DS-ie. Ja też gram w domu na Dziwni Bicie. Dziwi jesteście. Mi się też zdarza, bo jest pod ręką. I, I na przykład jak żona ukradnie telewizor, no to wtedy jest Wita, no nie jest spokojnie. No Dobra, do do w... do do God. Nowa część. Jak Wam się podoba? Okej. Okay. ratuje sytuację. Bo trochę za daleko odpływamy. Co do znaczy, wakacji ja jeszcze kupę poprzednia. czasu. Trochę grałeś. Nie, nie grałem w poprzednie God of War i, i tak pewnie go nie kupię na premierę i nie wiem, czy go w ogóle kupię. Ja może, ja, Ale ja, ja powiem, powiem tak, fajnie. jak nadrobię tamte części, jak będę w stanie w ogóle i, i nie trafi mi szlak na przykład, bo zabiją mi jakieś archaizmy czy coś, bo to może być różnie, bo ja zauważyłem, że ta seria jest dosyć trudna. Ale wiesz co, to, to... będzie gra oderwana od mitologii greckiej, tak? To będzie nowy początek, wiesz. Podejrzewam, że poprzednie no, części bardziej w Bardziej nastawienie w ogóle, na syna, no nie? W ogóle ci nie będą potrzebne stary, do niczego. Aczkolwiek Dobra, ja nie tak... zamierzam kupować na premierę, bo chcę po prostu zobaczyć, co się w tej grze będzie działo i czy jest faktycznie warta tego, żeby, żeby ją kupować od razu na premierę. Ej, e, czekajcie, to będzie się nazywało God of War czy God of War 4? Bo na YouTube jest God of War po prostu. Tak, bo oni to oni kiedyś mówiło się, że będzie czwórka, a to właściwie nie jest żadna czwórka. To po prostu jest tak jak a. Doom zrobili, Doom, tak? No. Był okay, czyli przyszedł. to będzie bez nowy numeracji. początek, no tak kompletnie. Tak, tak. Czyli reset. No dobra, no to, coś, coś jak to. To w takim to razie bez jarania się, ale, ale może powiem, mimo że tam, ten trailer nie zrobił ten... na mnie żadnego wrażenia, w sensie, no, siekanka jak siekanka typowa dla God of War, ale mam nadzieję, że wyciągną z tej mitologii nordyckiej naj... no, wszystko co się tylko da. Jeszcze bardziej niż z greckiej, że tą nordycką docisną, bo uważam, że nordycka jest o wiele ciekawsza niż grecka. I niedoceniona i bardzo rzadko poruszana w grach. Oj, zdziwiłbyś się. A nie, czekajcie, Run był kiedyś taki, no nie? Taka gra na ta. Tam była też ta mitologia poruszona. Run. Runa, czy Runy faktycznie. Hmm. Tomek, powiedz coś, bo tam prowadzisz coś. temat trochę. Coś, ale co, bo ja nie... Dlaczego do wora? Ja czekam na tą nową część ze względu na to, iż jestem ciekaw tego nowego... nowej kamery, nowego sterowania tych relacji między Kratosem, a, a tutaj a pod tym względem, bo, no bo to... poprzednio grałem, mhm. bardzo fajnie mi się grało, ale no, jednak ile można tak cały czas z takiego rzutu statycznego mucić tych przeciwników. Ale to masz na myśli, to... zaraz, zaraz, sekundkę, uporządkujmy, to masz na myśli stare no. części, tak? Mam na myśli, że ile można budzić stare części z takiego, gdyby, rzutu na kamer, Tak, to jest nieco archaiczne już. Trochę mnie to męczyło, tak, przyznaję. dlatego też jestem ciekaw tej nowej części, tak, trochę już to wprowadza mm -hmm. urozmaicenia, no i tak jak mówię, no te relacje tak jak, w, nie wiem, może do, do The Last of Us może, bo nawet. Też jestem tego ciekaw, jak to wyjdzie. Znaczy fajnie, że, że pojawia się nowy gaducho, tak bym podsumował. Bo jednak ta marka jest słynna już, tak ja też no, mam trochę w zaległościach moich growych, ale na szczęście mogę sobie ograć. Tylko też właśnie nie wiem, tak jak Hubert, nie wiem czy jestem w stanie skończyć. Będę próbował, bo jak grałem tak regularnie to nawet mnie wciągnął, ale strasznie poziom trudności zaczął skakać i naprawdę było ciężko. Podejrzewam, że ta nowa część będzie taka bardziej casualowa, że tam pewnie każdy będzie szedł do przodu jak przecinek, bo teraz gracze tego oczekują wiesz co, ja gdzieś w powie się zatrzymałem i to raczej nie dlatego, że była trudna po prostu, no okay. nie było czasu. Ale niektóre zaraz, zagadki to... w God of War denerwują, bo są tak wyśrubowane jeśli chodzi o czas reakcji tak na przykład, że musisz tak, jakąś... Tak, albo o dokładność skoku, no nie? Tam były takie momenty. No. Czy nie? Tak, były takie tak. I rzeczy, które idealnie skoczyć. Bardzo irytujące miejscami. No to jest archaizm, niestety. To, jest, to już jest archaizm starej gry, która była kiedyś gracze trochę do czegoś innego przyzwyczajeni, to teraz tak troszeczkę boli. Podejrzewam, że jakbyśmy grali na premierę, to w ogóle byśmy tego nie zauważyli. Już. Podejrzewam. A to dobra. To tyle do tego tak naprawdę, bo jak będzie więcej newsów, będziemy o tym mówić. Marka jest z nami interesująca, ale powiem szczerze, że, że ta są największą chęć zagrać w remaster na ps 4 tej trójeczki, zobaczyć. Bo, bo faktycznie. To no jest ogranie poprzednich części? To, to, to chyba się łączy. No łączy się, wiem, wiem, wiem, wiem. Chcę zobaczyć, jak wizualia poprawili, bo tego nie, nie, nie chciałem na żywo zobaczyć. Teraz właśnie z Gravity Rushem miałem tak, że grałem na Vicie, będzie w kolejnym odcinku pewnie, albo za dwa odcinki. I jak włączyłem na P4, to po prostu zbierałem szczękę z podłogi i potem y, z trudem się oderwałem, żeby kończyć na Vicie. Po prostu jest coś takiego szokującego w tych remasterach, że one po prostu wyglądają fantastycznie i może tak być z God of Ten God of War był bardzo tani, pamiętam, na PS4. Tak, bo to już było wielokrotnie 120 kosztował, a teraz to jest to są grosze. W ogóle ilość przecen w tej chwili na PS4 jest porażająca. Jest tylko masę świetnych tytułów jest przecenionych w tej chwili. Ale okej. Okay, to... A ja nadal nie mogę złapać Firewatcha. No, no to faktycznie są wyjątki. To się zgodzę, że... W sensie był Będz. kiedyś przeceniony, ale to nie kupiłem go i teraz... No ale to było. rotuje. Do, to do tematu cen, to pewnie będziemy wracać wiele razy, bo to jest twój konik gadania o tych głupich cenach. Co więcej, coś jeszcze chcecie teraz omówić? Tak, nie wiem, Aniu, coś jeszcze... Sp o właśnie, Spiderman, tak? Spiderman. No ja właśnie. Ja się jaram na, na, bo to jest gra od Insumniaków. No, Insumniaków. to jest po prostu ten... To, to jest swoboda, swoboda działania. Tak, obłędno I też pięknie wygląda. Bardzo fajne cutscenki. Mhm. Wszystko takie dopieszczone. Widać, widać że... Nie zauważyliście. Taka dygresja mała, malutka. Nie będzie o maśle spokojnie. Że po prostu no to co, to, co teraz jest na tych konsolach zaczyna naprawdę robić wrażenie. Przynajmniej na tych trailerach. Nie wiem, co będzie, jak te gry wyjdą. Ale... ale na trailerach pewnie masz PS4 Pro. No pewnie tak, ale myślisz że, myślisz, że będzie wyjście? Trzeba będzie wziąć PS4 Pro, to jest naturalne, ja o tym wiem. Mm, nie, co ty? Myślisz? W sensie, o ile nie masz ekranu 4K, to mało. Ale, ale, ale załóżmy, Wiem, że teraz to, się, to, co powiedziałem, się bardzo e, wyklucza, ale no, nie będzie dużej różnicy. Okej, okay. to do tego kiedyś wrócimy, bo, bo ja też mam pewne przemyślenia nowe na temat tego Pro i co, co z tego wyniknie. W sensie to na pewno zależy od gry i od dewelopera, czy Oczywiście. będzie chciał dopieścić grę na PS4 pro, pro dla ekranów Full HD. Bo niektórzy deweloperzy się przykładają i rzeczywiście te gry wyglądają lepiej albo mają więcej klatek. Tak. Ale to są Dokładnie wyjątki. Tak, właśnie tego się nawiązać. Ale dobra, bo to przeciągniemy temat, może na koniec zostanie trochę czasu. Spider-Man. Faktycznie. No Spider-Man wow. wygląda super, będzie wow. miał naprawdę. Widać już, że będzie miał dobrą fabułę, i no to jest taki sunset połączony z superbohaterskim stylem. Jest absolutnie fenomenalny. Tak. I w ogóle też te. Ta, te też bardzo ciekawie właśnie oglądałem scenki, że chodzi o, jakby, styl graficzny. Też jest całkiem ciekawy. Taki komiksowy mm -hmm. bym powiedział troszeczkę. Wde tak mi się wydaje, że, że tak, takie mam, taki mam odczucie. No to, to, to będzie bardzo komiksowa gra, na pewno. Okej. Okay. A jak, y, nie wiem, Ani, to na pewno nie, bo nie mówiłaś o tym. Hmm. Spidey? No, wy, jak wyjdzie, to zagram, ale no, nie jest, nie to, jest to mój coś, priorytet. Co... Okej. Okay. Choć mam nadzieję, że będzie to gra bardzo w stylu Batmanów. Arkham. Yy, oj, raczej nie. Hmm. To jest, to będzie, no, bardziej w stylu Sunseta, bym powiedział, ale ty nie grałaś w Sunset. No nie. M może trochę w stylu Ratcheta. O, zobaczymy. No i to jest jedna z ciekawszych marek w ogóle, jakie mają pojawić się na PS4, bo to jest ekskluzji z tego, co wiem. Przynajmniej czasowy. E, tak, tak. Całkowity co tak. czy czasowy, nawet nie wiem. Do, do, że znowu będę musiał się męczyć z tymi gałkami. Spokojnie, Wiesz, pomogę ci. Spokojnie, że na wszystko jest rozwiązanie. <laughs> nie wiem, tak, tak teraz przewijam sobie te, te materiały, co byśmy jeszcze chcieli omówić. Bo... No, Detroit. No właśnie, kurde. Detroit. Kurczę, przed nagraniem w trakcie długiego oczekiwania na nagrania właściwie, to a ja w ogóle, co ciekawe powiedziała, że tak nie bardzo ją to y, kręci, a ja, ja jestem też po nie prostu nie widzę fenomenu szczerze mówiąc. No bo Kurczę, tak jak, nie, tak jak a, powiedziałem, mi to, to, ten cały trailer przypomina, yy, gdzieś te sceny z dodatku do Heavy Raina, z tego taksidermista i no to jest takie oklepane, no nie wnosi niczego nowego. Kurczę, no. A ja myślałem, że już nie mogę się bardziej jarać tą grą, a jednak mogę. No tak, ja... ja, ja to biorę na premierę. Ale czemu się jarasz? Co cię tak jara w tym? Bo ja tak samo nie widzę tego no, nic. No To się części tych... Wybory. To, że mamy kontrolę i, i to, że... No, no interaktywny film no, film, no tak naprawdę. No, jakie, no to trzeba to lubić. Tylko pytanie, czy to nie będzie właśnie... Czy, czy, wprowadzi to jakąkolwiek innowację względem Heavy Raina albo Beyonda? Ale, ja nie oczekuję innowacji od no ja fajnej nowego, fabuły i... A nie ja, ja oczekuję in... Cały czas uskuteczniać maszowanie, czy tam, klikanie guzików w jakichś dziwnych konfiguracjach, że najpierw R2, potem kwadrat, potem L2 i jeszcze trząść padem do tego, nie? I... Ja oczekuję innowacji w fabule, ale grałaś w to demo na WGW. No grałam. Tam, no podobało tam mi się. Tam jest ale... dosyć nowych elementów i myślę, że taka liczba nowych elementów jest wystarczająca dla mnie. To, co widzieliśmy w demie. Tak, ja jeszcze dodam, że swo ze swojej strony ja też jestem bardzo zafascynowany. Też niestety jeszcze nie ograłem Heavy Raina, więc no trudno mi się odnieść. Być może jak ogram, to potem będę miał inne przemyślenia. Absolutnie podchodzę do tego z czystą kartą. Kupuję mnie przede wszystkim setting. W ogóle jakoś lubię, lubię tą daleką przyszłość i problemy wynikające z użycia Androidów na masową skalę i, no, są emocje kurczę. No, może, są, może trochę to wydumane, może naciągane, może. No, czy to jest naciągane, bo w końcu to jest świat przyszłości, gdzie androidy... Cieka, nie wiem, czy to jest taka u... przyszłość, Wiesz, ostatnio usłuchałem w radiu, że już naukowcy stworzyli roboty, które mogą się same reprodukować. Jak to to prawda? Mówię, to jest akurat. O kurde. Tak. Podobno już są takie roboty, które potrafią same myśleć i Będzie się jak w, z tymi, z replikantami budować. w Stargate'cie. Dokładnie, także to jest trochę przerażające. No, Przychodzicie ale... do pracy, a tam siedzi, kurde, klon nasz i mówi, że już nie pracujesz, nie? Że stało się zastąpionym, to byłoby straszne. Coś do Piotka. Się... No, no, Przed przetagraniem była Detroit... dysputa na ten temat, tak ale nie będziemy no, tego się... rozwijać. No. się Detroit trochę kojarzy z Black Mirror i to, tak, Oj, tak. to jest taki no, nowy odcinek Black Mirror, tylko długi, i igrowy. Tak, bo dla mnie dla mnie te elementy growe, które tam są, nawet troszeczkę na tym trailerze było, bo ten akurat trailer traktuje o takie o opiekunce w, w rodzinie, gdzie nie wiem, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale załóżmy, że tak było, że y, matki nie ma, że matka chyba zginęła, dziewczynki i jest taki z, jakby zmęczony życiem ojciec. No oczywiście patologia na maksa. Tak, tak, tak, ale no. ona chyba zginęła. No i właśnie y, wcielamy się w tym... W, w, tej, w tym, powiedzmy, scenariuszu, tak nazwijmy to, w taką opiekunkę do dziecka. I też jest, wiecie co, no jak ja to widziałem, to, no to koparę mi opadła. No kurczę, nie wiem, dlaczego nie, nie, nie, nie jaracie się w ogóle. To mnie za, za sprawę. Znaczy ja mam wrażenie, że tą grę moż, spokojnie można by było zrobić dla play playlinka, czyli granie na, na, na telefonie komórkowym. Tak, tak, no bo tak, jakoś... jakiś prosty interfejs decyzyjny. Jest, no dokładnie. No, Także no, dla mnie ta gra, no, tak jak tutaj wspomnieliście, to jest film, tak? Czyli raz na jakiś czas kliknij przycisk, żeby posunąć akcję dalej. Tak Okej, okay, tylko. Tam jest więcej granic. To demo tak, tak. na WGW. Dokładnie, tam jest więcej no, ja Nie, nie tak grałem tak, właśnie tego, no, no. opieram się na tym, co mi pokazują w tych A, i to Tak wygląda. I, i, to to było opierając się komis. na tym, tak jest, ale jest dosyć duża dodatkowa warstwa, właśnie w, jak była w tym demie na WGW. Tak I jest. Myślę, że tak. Ta, taka będzie cała gra. Przede wszystkim. Myślę, że dlatego właśnie. Przepraszam, że Dominik. Rzysk, Wybacz, nie, ja przepraszam, mów mów. Ale myślę, że dlatego właśnie przedłużyli proces. Developmentu tej gry, że chcieli zrobić coś więcej niż interaktywny film. To ja tylko dodam od siebie, że jak ja grałem w to demo na WGW i też w tym trailerze to widziałem, tylko ten trailer jest bardzo pocięty i tam elementy gameplayu są dokładnie na ułamki sekund. I, i ta i przede wszystkim jest mechanika rekonstrukcji wydarzeń bardzo fajna. Jak to, jak to sobie grałem na WGW, w odróżnieniu od PGW, gdzie nie mogłem grać, bo to w Paryżu, to tak naprawdę to mi przypominało bardzo Sherlocka. Było dużo interakcji, otoczenie, można było dużo rzeczy... Są, można o tym poprzednio. Można było dużo było rzeczy... Było Heavy rainie. Tak, a tu jest... No widzisz, ale ja Heavy Rain nie grałem jeszcze do końca. Dopiero zacząłem... Dopiero zrobiłem, dopiero wziąłem prysznic, więc jeszcze na samym początku a, gry. A, Boże. Ale w Heavy Rainie to tak nie było rozwinięte. Kończyłam tego Heavy Raina w weekend, jestem załamanek. Ta gra jest brzydka. O mój Boże. No bo to jest PS3. No jest. To, oczekujesz? Jest, ale dokładnie Remaster z... sklejony na szybko no, taśmą. No dobrze, ale wyszły ładne działało. gry na PlayStation 2 również, tak? Które cisnęły ile się tylko da. Patrzę na te plastikowe twarze i głupie wyrazy twarzy i po prostu ręce mi opadają. Zero przyjemności Jesteś miałam. Przy przezwyczajona jesteś na no, no lepszej No bo teraz naprawdę mówiłem o tym, że teraz wiesz. Ale ja się, wiesz, ale... Ale ja się regularnie przyłączam między PlayStation 2, PlayStation 3, a czwórką, bo mam tak te trzy konsole i regularnie gram na nich wszystkich. I po prostu ten remaster Heavy Raina mi tak załamał. Już mówię tylko i wyłącznie o grafice, bo tam po fabule nie, nie będę teraz mówić, no bo porozmawiamy sobie o tym innym razem, ale tak, ba bardzo chętnie. Mhm. Graficznie to jest po prostu blech. Tak, no jest tak, tak, tak, tak się chwalili tym te motion capture i tak dalej, że te twarze takie odwzorowane. Podejrzewam, że już... Znaczy inaczej. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał remaster yy, LA Noir. Bo tam przecież to, ta gra też wyszła na Playstation 3 i też te twarze były takie dość no, plastyczne. Już na, na, na mimice opierała się praktycznie cała gra na odczytywaniu emocji i tak dalej. No, no ja okay, ale... u tych postaci mm -hmm. z Heavy Raina w ogóle nie, nie widziałam żadnych emocji. Poza Press X to Jason normalnie. I... <laughs> Jason! <laughs> Okej, okay, ale widzę co, że jak, jak sobie oglądałem wczoraj jeszcze te filmiki, tak nawet powiedziałem do mojej żony chodź kochanie, spójrz w ogóle na, na to Detroit, bo emocjonowałem się tym po, po WGW. I nawet opowiadałem te różne warianty i nawet udało mi się zaciekawić trochę tą grą i właśnie nawet pytała, czy to jest tylko na PS4 i w ogóle tam nawet był cień zainteresowania. Powiedziała, że jest w szoku jak ta gra dobrze wygląda. Ja wyglądają twarze, a to mówi osoba, która no kurczę skończyła granie na Farmville. Czy na, na takich małych grach, gdzie no, no Wiedźmina grała też dużo, no to nie Wiedźmin był, no nie? Ale, ale jest w szoku jak ta gra wygląda że dla, dla mojej żony to praktycznie już jest blisko fotorealizmu jeżeli chodzi o mimika i tak dalej, naprawdę jest fenomenalnie więc no wiecie co no, Heavy Rain jest starszy, jak ja sobie ogram do końca, na pewno to zrobię no, pewne marki trzeba sprawdzić i jestem zwyczajnie ciekawy to, to, no, to, to wyrażę się jakoś bardziej, ale na razie Detroit mnie absolutnie kupuje, ja to traktuję jako jednorazowe przeżycie słuchajcie no w końcu nie pogadaliśmy o tym Uncharted nieszczęsnym, Hubert. W końcu musimy to wyciągnąć. Ja to jeszcze raz skończę, chyba no. ze złości. To, to, Uncharted, we mnie, to Uncharted też traktuję jako jedną przygodę i, i odłóż. I nie tak, była takiej emocji. Tak, tak, Tylko no, widzisz... Tak oglądasz film, no ja? Z Detroit będzie taki problem, że tam będziesz miał bardzo dużo zakończeń i bardzo dużo różnych możliwości. I, i nie wiem, nie wiem jak było, jak będzie, ale w Heavy nie było tak, że osoba mogła ci zginąć i po prostu ci ginęła. Nie było w czytaj grę. Po prostu zginęła, koniec. Nie ma jej w historii, nie? I tutaj też może tak być. No, Nawet... down Też tak było. No, tak, tak, tak, down e, Ale to jest, A co, co? Oceniamy to negatywnie? Nie, to jest ciekawe akurat. Nie, to jest bardzo ciekawe, tylko problem polega na tym, że będziesz musiał to raczej więcej niż jeden raz zagrać, bo... Oj, i tak... nie. anti down po, po skończeniu nie, przyznam, no, a... że nie mam... Ochoty jeszcze raz to grać. Chociaż ja platynę wbiłam. Nie ten kaliber, ale. ale... Nie, nie wiem, jak town jest, bo nie grałem, ale no w Heavy Raina na pewno dwa-trzy razy fajnie by było zagrać. O. Dobra, bo to są ciekawe rzeczy. Ja, ja teraz nabrałem jeszcze większe ochoty, żeby Heavy Raina skończyć. Zwłaszcza, że to jest mała gra, ja lubię małe gry. W sensie niezbyt. Obszerne czasoprzestrzenie, bo. O, Na... to a propos małych G, coś z tych popieldu, jak wam wpadło? No, no tak, ja, ja wiesz, co ja chciałem w ogóle tak przeskoczyć, <grym> bo jeszcze będzie mówić o Was, które szokowało pewnie, ale to za chwilkę. I, a jeszcze chciałem Onrush. powiedzieć, że. To jest <grym> ciekawe w ogóle, słuchajcie. Ten, to jest gra od Masters. Okay. i jak ja to sobie obejrzałem, Ach, to... obejrzałem po dzisiaj, to mi się to kojarzy bardzo z takimi grami jak Ignition kiedyś z Insane, może pamiętacie z dawnych lat, takie były szalone wyścigi, że takie o prostej grafice gniotły się strasznie samochody. Ja jestem zaciekawiony, bo, bo mało jest takich ścigałek szalonych. Patrzyliście na ten nie, trailer? może? Nikogo. Nie? E, co czyli ja widziałem i nie? Nie, o, nie dziwne. Nie interesuje Mi się mnie się to w ogóle. też nie podoba. W moim sercu tylko burnout i na to będę czekała zawsze. A w moim motor jeszcze? Właśnie mi się Co to zdarzyło z MotorStormem trochę. No ale też, chociaż właśnie MotorStorma to ja gdzieś przeskoczyłem niestety. Bardzo późno y, miałem tą ps bo jest, jest na PS4 MotorStorm, czy nie ma? E, nie, nie ma. Nie ma właśnie, nie ma. to jest też babol, powinien markę. to odświeżyć akurat. Tyle G odświeżają, a takich hiciorów raczej nie, no właśnie. Ale to, to jest, był słynny problem. Może się nie sprzedało. Może tak, to był słynny problem, ale nie to, bo to przecież był taki tytuł, y, no, słynny, tak? Słynny Exclusive. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego, no to właśnie kwestia pewnie dziwnej decyzji biznesu Ale na przykład baza też nie odświeżyli chociaż na PS3 wyszło tego multum, tam z 10 części chyba. No okej, okay, no to takie dobra quizy były. Ja jakoś lubię takie małe ściekałki. to jestem w miarę zainteresowany pewnie też nie będzie miała ja, ja nie wiem czy to będzie mała gra Oj Strasznie mi się kojarzy z Insane w ogóle z dawnych czasów, też właśnie od Codemasters jak się nie mylę Dobra, ale była gra która wygląda jak no, Hong Kong Massacre. Tak, no, Hotline Miami. Dzisiaj. No właśnie, Hotline Miami. I ja jestem kupiony i jestem zaciekawiony, bo trochę taki Max Payne 2D, bym powiedział. Bo tam jestem... No wiesz, a Bruce Bullet Time a, to ja tam Max Payne'a nie widziałem. No właśnie to miałem okay, na myśli. Okay. <laughs> Ale co, co sądzicie <laughs> o tym? Bo to jest całkiem ciekawe. Ja bym w to zagrał, ale nie wiem, jak będzie ze sterowaniem na padzie, bo grałem w Hotline Miami przez chwilę i absolutnie nie mogłem się przyzwyczaić do sterowania. A na no czym dobra. można jeszcze grać niż na padzie? Na myszce. A Klawiaturstwo najgorzej. Come on, Hotline Tęcia Miami skórka. jest idealne pod myszkę. Nie, nie. A to jest tu... Bo tam sterujesz tylko, wiesz, 360 stopni. No właśnie. Pad jest idealny. Ale Patnie jest tak dokładny jak Myszka. Ale to już twórcy zadbają, żeby był. O jakie to... A no, twórcy, <śmiech> twórcy hotline Miami nie zadbali. Właśnie to jest ciekawe, bo ja mam totalnie odmienne odczucia. Tak, tak. Na PS4 jeszcze nie grałem, chociaż ona jest. Mam ją kupioną, ona jest w tym w crossplayu, więc ona jest wszędzie. A na Vicie mi się grało wybornie. Nie Jakoś tam nie masterowałem, nie wiem, nie. Jakoś i czas odpowiedzi były dobre, i jakoś dobrze mi się grało. Naprawdę, nie wiem tutaj. A to jest kwestia, właśnie, pewnie preferencji jakichś osobistych. Tutaj będzie ten. Możliwe, albo wiesz, ja, ja byłem przyzwyczajony po prostu do bardziej, nie wiem, dokładnego sterowania albo po, po prostu innego sterowania i no, mnie odrzuciło od razu. I tak naprawdę, zagrałem tylko jedną misję. A akurat, wiesz, Hotline Miami to nie jest problem, bo jest wszędzie dostępne. Dokładnie wszędzie, więc nie ma problemu. A Na przykład na swoim koncie na PS4. Też, też, też, też. I Alto Hong o tyle jest fajne, że jest z tego, co Piotrek mówił, bo on to dziś sprawdził dodatkowo, że jest multiplatformowe. Więc skleaturstwo może być pewnie grane, podejrzewam. Ale do sprawdzenia, bo aż tak bardzo się nie wczytałem. Na pewno mnie kupuje oprawą. Oprawa jest fantastyczna, bardzo szczegółowa. Niemal wiele takich gier. Jestem zainteresowany. No, Ja Ale... wyczytałam, że ta gra jest tylko na PS4. Wow, to Piotrek się mylił. Przepraszam w takim razie za błędną informację. No bo to jest studio PS4. W sensie Sony. No to ja trochę tak na... Zaufałem Więc... Piotrowi szybko i... Hmm. Nie, nie wydaje mi się, żeby to było z... to, to, to no przepraszam że ten błąd. Ale właśnie to takie kurcze, to wiecie, to, to jest to słynne zjawisko, że ktoś coś powtarza, bo ktoś coś powiedział. To jest najgorsze, co może być. Dlatego jestem tutaj ja i ja zawsze weryfikuję wszystkie głupoty. Całe szczęście. Całe szczęście. Tak. I jeszcze tak, z fajnych gier, które są inspirujące. I, Jak to się do pani Wiesz co, ja Pomóżcie chciałbym mi. jeszcze powiedzieć y, o grze, która prawdopodobnie nikogo i niepopularna opinia, podoba mi się Far Cry 5. A ja będę grała. W to Mam w ogóle nadzieję, że po anulowaniu y, mojego cudownego preordera, który zrobiłam na Cebula Deal, y, nie zabiorą mi gry z konta. <laughs> Ja pamiętam, miałem watchdogsy na, na za pięć dych na premierę Co, bo myśmy wyskoczył swego czasu cebulowy preorder na kolekcjonerkę, tą z figurką ojca. I ona tam kosztowała chyba 450 zł, jakoś tak, a myśmy za nie zapłacili 150. I minął chyba miesiąc albo półtorej miesiąca, i dostaliśmy informację na maile, że nam anulują te, te kolekcjonerki i że zwrot kasy na konto. Ale jestem ciekawa, czy czy grę nam yy, wy, wypiszą, A, tak? Z konta. Ale to była pecetowa wersja? Tak. O, okay. Więc jestem bardzo... Nie, nie było innej nie było innej możliwości, żeby zamówić kolekcjonerkę wtedy, w tej cenie, tak? W, za te 150 mhm. zł. Więc jestem bardzo ciekawa, czy nam to zabiorą z Uplay. Jeżeli nie, to kurczę, gram na premierę, nie? W tego Far Cry ale już zdążyłam zapomnieć, że w sumie tego preordera robiłam. No, zobaczymy. Hmm. No mi się mega podoba, bo klimat i setting jest fenomenalny. Yes, ja w pierwszą, yes. też pierwszą i drugą, w pierwszą i drugą część Far Crya nie grałam, mam trzecią. Yy, tak, trzecią mam na PlayStation 2, 3 i yy, no, gra mi się w to całkiem spoko. I na pewno te kolejne czwórkę i Primala sobie też ogram. No i mam nadzieję, że ta piątka mi nie zniknie z konta. Wtedy będę grać na premierę no Będzie koop na pewno i to jest na plus. No, no właśnie, ten trailer to taki, był multiplayer. Takie trochę white lancy w sumie, nie? Tak na trailerze. No Ubisoft ma mega od, od, dopracowane te wielkie światy i multiplayer taki. Zobaczymy, no, aby to, to nie było to To się klon. sprzedaje. No sprzedaje się, sprzedaje się. Też wygląda pięknie tak naprawdę. Mm -hmm. To, co widzimy. E, chociaż o, grywa, ogrywaliśmy na żywo, Dominik, i to wyglądało okej. Okay. No <śmiech> wiem, na, na ta, właśnie trochę tak byłem zawiedziony. I zwłaszcza, że tak słabo dosyć działało. Mam nadzieję, że do premiery to się poprawi. Albo to będzie gra, która działa tylko dobrze na konsolach Pro, chociaż to było na Pro tak naprawdę. To było na Pro. Na Pro i na właśnie. X. <śmiech> tak. Nie, mi się zdaje, że po prostu robił wersję na Dewowie w ogóle robił wersję na zwykłe konsole, a potem dopiero je przerabiają na proine No to są w ogóle dziwne czasy stare. z tymi konsolami naszymi. No nie, że mamy pół generację, czy jedną czwartą generacji. Mm. Znaczy, jakby ja, ja nie mam z tym problemu, po prostu wiem, że kiedyś, czy znaczy wiem, że kiedyś, poprzednia generacja żyła za długo, wiem, że po prostu zacznę. Ale ta też zęby... będzie tyle żyła właśnie przez te nowe konsole. Ta, ta, ta, ta generacja też będzie żyła za długo. No, ale, a tak, ale będzie... Ale jest duży skok jakby. Znaczy, skok. No, ja, ja widzę duży skok jakościowy gier w tej chwili. Przynajmniej w tych najnowszych prezentacjach. Może to zostanie zweryfikowane, jak to wszystko wyjdzie i będziemy psioczyć, ale na razie to, co widać, jest e, ciekawe. E, ale dobra, tak... Znaczy, czy gry w ogóle wyglądają ładnie na PS4? Te ekskluzywy? Bardzo ładnie. One wyglądają pięknie. No. Tak, Sony... Sony Tutaj... Znowu muszę to powiedzieć. Sony... Eksami po prostu miażdży w tej chwili. Ma takie dobre eksy i, i całą, całą miłością do Xboxa, zieloną pa, pa, pałając. Ech. Jestem zawiedziony, że tam po prostu mamy teraflopy i xy i gigabajty, i, i tak dalej, a, ale nie ma ekskluzywów praktycznie oprócz tych. I, i ja na ekskluzywy PS4 podnoszę mój obolały od analoga Krzysztołgów w Górę. <śmiech> tak, ja jestem w stanie wybaczyć tego pada po prostu po stukroć, byle te tytuły zobaczyć, bo są świetne do tej pory się nie zawiodłem na eksach widzę ten gravity rush który pojawi się, bo, bo fajne to jest eee, dobra, słuchajcie, ja jestem zaciekawiony też bardzo tym concrete e, genie Wygląda... Aha, to jest ta gra o wandalizmie. zaczarowany czy... ołówek, tak? 3, 40 lat później tak, to jest piękne to jest, mnie to nie ruszyło w sensie, ja nie wiem, co ja miałbym robić w tej grze. No, niszczyć no, wszystko. Malować. Nie masz artystycznej e. duszy. A okami ci się podoba? E, jakbym wiedział, co Aha, to, to okay, może być. Aha, ok, dobrze, nieważne. Myślałem, że o, o, o okami wiedzą już wszyscy. I wszyscy tę grę znają. Tak no, ale... mi to troszeczkę zeldowate, Jestem wiecie? Ja. Tak, ja na to patrzyłem na ten trailer. Nie jest? Ale co takiego? To ta gra, ta Concrete Genie, takie pierwsze wrażenie z ale potem faktycznie to tworzenie jest piękne, no. Jest to coś świeżego, ja właśnie kocham świeże gry, nie w sensie, że nowości, ale wszystkie tylko po prostu świeże pomysły, bo to jest coś nowego, nie było tego jeszcze. No to ładny ten indyk, no. No a to źle, że indyk? Nie, nie, nie źle. No i źle. super, że to jest X, znaczy to... super, no. Hm teraz wychodzi tyle gier, że po prostu no, to gdzieś, wiesz... Zaginie. Ale zobacz, taki Ori and Blind Forest. Nie grałeś z tego, co wiem. E, mam cały czas na dysku, ruszone tylko. No właśnie, a nie zachwyciło cię? Nie, ch nie chcesz w to grać? No, jasno, że chcę. No właśnie. Kiedyś. To jest też piękna gra, która jest mała. W no swój ta czas, zobacz. Ta gra też zaginęła, zawieruszyła się gdzieś u mnie. No to jest znany problem, jakie tytuły brać, zwłaszcza, że jakiś retro coś się ogarnie, czy wite, czy coś. To, to jest... Wiesz, no... Niełatwe. Ta gra też była dużo bardziej medialna. Eee, Ori. Okej, okay, to zaktywizujmy Tomka. Co Tomek sądzi o tej grze? Concrete Genie? Bo Której, tak, bo się to tym Czy? To jest Tak, ty, tak. W tym malowaniu. Tak. No, ujdzie, ujdzie, ujdzie, ujdzie. No to właśnie, ujdzie w tle. Ujdzie, innych ujdzie tytułów. Ale nie? No, no, no, tak jak tutaj Hubert powiedział, No, ty gier wychodzi tyle, że no nie wiadomo, czy się przebije. Jak starczy czasu, to zagramy, nie? Natomiast tak. Zawsze ma zagrać. czy to ja tam mierze. wolę gry a, a, a, niż jakieś takie ma, a, malutkie tytuły. Hmm. Ogrywać. Tutaj, gdyby. To, a czasami są lepsze niż gdy. A, ale jednak. Głośne tytuły bardziej robią. Okej, okay, okej, okay. ale ja myślę, że trzeba dawać szansę małym grom również, bo są poprzednio no, grałem w tą mobilkę i byłem zachwycony, po prostu w... nie mogłem jej odstawić, także też tak. Bo no, ja mam wrażenie, że niektóre du duże gry to jest po prostu festiwal znaczników i to jest dla mnie takie zniechęcające troszkę ostatnio. Ale to tak jak to lubi, nie każdy musi czyścić mapę z kropek, no nie? To jest inna rzecz. Mm -hmm. Ale to też nie wszystkie gry takie są. No, całe szczęście, bo to byłoby przerażające. Co jeszcze musimy omówić? Powiedzieliśmy o większości tytułów, ale jeszcze by nie było. Oczywiście, słuchajcie, Spelanki, Lokoroko remasterowane. Lokoroko. Lokoroko tak jest śmieszne. Nie znam wiara. tej marki. No ogóle, dlaczego oni dwójkę zremasterowali, a nie jedynkę? ktoś mi może wytłumaczyć? Nie wiem, właśnie, też się dziwię. Ma sensu trochę. A, a teraz mówicie... To jest i tak taki jakby remake, no. A teraz mówicie o tym Czy no. to jest oryginalne? Ja nie, nie znam niestety w ogóle... To jest e... na PSP jak... było kiedyś. Tak no tak, a tak, ja PSP nigdy nie Wszyscy miałem. Wszyscy w to grali. No, Ania pewnie grała. Tak, ja ja grałem w lokoroko. Cudowne. I co? Takie odstresowujące bardzo. Pożyczysz na PSP? Na PSP. Mhm. Pożyczysz mi kiedyś, Aniu, to jest ogram. Co Coś miałam. PSP moje? Mam pewnie. ci wysłać? Jasne. No... Czemu nie? Nigdy Dominik. nie błapam. No spoko. Ile załatwiamy? Spoko. To za, zapakuję w najbliższym tygodniu do tego, do. Yy, jak to się tam nazywa? Do koperty i ci wyślę. Nie ma problemu, absolutnie. Ale. I tak na tym nie gram, więc. Strasznie fajnie Bo a, a potem bo... I ojczy, że, za, że za dużo konsol. Nie że chcę. Za dużo konsol. Nie, to jest wszystko kuchwala podcastu. Chcę sobie porównać PSP do WITE. To będzie e, takie porównanko. Versus... Przeżyjesz szok. No właśnie chcę, chcę go przeżyć. Chociaż jak okay. odpaliłem tego Game Boy Advance, coś tam SP, to byłem załamany. Odpaliłem FIFA 96, czy tam jakąś dosyć starą i... To był rocznik. Oj, oj, oj. Ej, ma, masz <grym> FIFA na mobilki? Ale ja tak nie mam FIFA na mobilki. Wiecie, że ten... Rem... Ale 96. Pierwsze lokoroko też zostało zremasterowane. S serio? Tak. No to dlaczego oni tutaj pokazują dwójkę? Bo... No co, no bo już jedynkę wypuścili, więc po co mają jedynkę pokazywać jeszcze raz? Ej, serio? W jest maju, na PS4? W maju zostało wypuszczone. Jest na PS4. Tak. Ej, fajnie. A powiedz, kupić, a, a masz pa... patapony? Ej, Pod... Możemy porozmawiać pata, pata, patapony. o moim PSP poza anteną? Tak, tak, spokojnie. Ej, <głos> ale moment, lokoroko i patapony to jest innego? Tak. Dwie A to no oczywiście, że coś innego. Patapony no. też wyszły na PS4 niedawno, chyba w sierpniu albo wrześniu i ten remaster tak, jest beznadziejny. I tak, słyszałem. Bo są te opóźnienia w, w, kom w komendach. W grze rytmicznej, super tak, po prostu. więc słabo. Natomiast LocoRoco nie jest grą rytmiczną, tylko bardziej opiera się na tiltowaniu konsolką, tak? Na przechylaniu jej. Okej. Okay. Strasznie to, to jest takie pozytywne. Ten announce trailer jest taki milutki. W ogóle ten stworek jest taki pozytywny. To jest naprawdę Chwiera urocza sobie. gra i taka relaksująca. Ja się w ogóle przy niej nie stresowałam. Pamiętam jak jeździłam na prawo jazdy, na egzaminy do Gdyni, to zawsze z PSP i z lokoroko bo to tak uprzyjemniało podróż. No taka idealna gra na konsolę przenośną, mhm. no nie? Tak naprawdę. Okej. Okay. Czy, czy tak, czy zanim przejdziemy do The Last of Us Part 2 który trochę wzburzył internetem. Coś jeszcze chcemy omówić? Mniej więcej? Ja, tak nie, jak co trochę na siłę tego robić. Coś, bo... ale no... Ten Call of Duty... Do... O, właśnie, Call of Duty będzie chyba w Polsce. więc no, Będzie miał mapę w Polsce. No, dalej pewnie będzie za szybkie. Nawet w Polsce, podejrzewam. <grym> nawet w Polsce W Polsce będzie, będzie za szybko. Więc ja... No nie wiem. Ja jest... trochę, trochę jestem zaciekawiony nowym kodem pod kątem kampanii. Ale to poczekam tak, sobie na obniżkę tak. cen. No, tak, za 70 lat. Ja bym właśnie. zagrała tak, w to nowy duty i tak, dobrze grałabym. Ale w Postę? multi czy w kampanie? We wszystko. O, serio? O, tak. Kurczę, no. Wow, jestem zaskoczony. A, a to ty nie. nie, nie ten yy, narzekałaś, że za szybkie? Ale mi się w beta że dobrze nie grało. Ogarniasz? Ale mi się w beta dobrze grało. No, ja. Ja nie gram w strzelanki, takie w, w multi. Do tej pory grałam z reguły tylko single. Więc nie, nie mogę się dziwić temu, że lamie i że coś mi nie idzie, bo starcie z żywym przeciwnikiem ta... jest zupełnie inne niż z kąpem, tak? Jak sobie ustawiam, wiesz, na easy wszystko. Ale ta gra jest za szybka w ogóle, nawet dla ludzi, którzy mają styczność z multi. Nie wiem. Prez mówi, że jest okej, okay, a ja Prezowi wierzę się na Dudizna. Znaczy on jest ekspertem I... dla nas tak naprawdę. Ja nie będę z nim dyskutował, no. Ale, ale dla mnie... Może ja mam takiego input laga jakiegoś strasznego w telewizorze i to przez to, bo zaczęło sobie podejrzewać, że to może być to. Muszę muszę sprawdzić inny telewizor, bo coś z tym jest. Ale w takim Destiny Multi grało mi się w sensie te takie nie nie, czy nie normalne zdarzenia, tylko to multi-multi. Yy, to dobrze mi się grało, kurczę. trafiałem nawet gości, więc nie wiem, gdzie jest pies pogrzebany, powiem szczerze. Może się starzeje po prostu, zwyczajnie. Zwyczajnie, jak to się mówi? że synchronizacja, czy tam ręka, oko, noga nie działa. Synchronizacja już, już ręka, oko. U mnie leży totalnie we wszystkim, ale to nie mm. przeszkadza mi totalnie, żeby grać. I to już mm. nawet, to nawet nie traktuję tego jako masochizm, bo nie męczę się przy tym, tylko po prostu um, biorę to jako no przy... po prostu tak jest, sprawdzanie. Tak. Znaczy się sprawdzanie i ulepszanie samej siebie, tak? Bo widzę poprawkę w tym, jak grałam kiedyś, a jak gram teraz. Jeżeli chodzi o multi, o strzelanie, no pamiętam moje pierwsze podrygi z Zone'em chyba drugim, nie, z pierwszym Zone'em PlayStation 2, to tam nie byłam w stanie wyjść poza pierwsze 10 minut gry, bo mnie co chwilę ktoś zabijał, bo dla mnie strzelanie na padzie to jest jakaś tragedia. I przez długi czas, przez wiem, długi co... czas gram w strzelanki, ale tylko na kąpie w Borderlandsy, na przykład, bardzo dużo czasu w Borderlandsach spędziłam i uważam, że szło mi bardzo dobrze w Borderlandsy. Natomiast, jak się przysiadłam już na granie konsolowe, to ta wydajność, no spadła, bo celowanie na padzie jest trudne. Wymaga, wymaga yy, ćwiczeń przede wszystkim. No mi na początku szło tragicznie, jak kupiłem Xboxa. Fantalnie. Ja w ogóle myślałem, że rzucę padem o podłogę na początku, a zacząłem od Battlefielda 4. Ja to samo z myszką i dom. Nie umiem. Po prostu nie umiem. Ale ten, ale z czasem się przyzwyczaić idzie i, i można to wszystko ogarnąć. Nadal nie jest tak dobrze, jak być powinno na pewno u mnie na, na padzie, ale jest dużo lepiej. A co do Call of Duty, no to je, albo sta, jak stanie, albo nie wiem, dostanę za free czy coś, no to na pewno fajnie <laughs> będzie zagrać. <głos> Jakie wymagania, jak dostanę za free. Ale albo jak stanie, ok? Spoko. Dominik, jak to zrobić. Będzie, no to na, na, na, na spółkę weźmiemy. Tak, tak. Dla kampanii. Tak naprawdę, gdyby teraz chcieli kupić wszystkie premiery, które nas interesują o, tak, to i tak dalej. kupcie to na jakąś konsolę, gdzie wszyscy grają, czyli na PS4. Ale. Nie. <grystanie> Spokojnie. Gałki się naprawi. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Wszest na nie, wszystko jest Nie naprawi się gałek. Nie, nie, nie zmienisz umiejscowienia gałki. Fizycznej możliwości nie ma. No, Jaki idiota źle gałkę ustawił. Ja nie mogę na przykład na padzie od Xboxa grać, bo dla mnie te gałki są źle ustawione. No Ale właśnie. pograj sobie przez tydzień na padzie od no, Xboxa. No no i po prostu odciski na palcach, smutek i śmierć z niedożywienia. No ja miałem odciski od pada od PS4. A Tomek, co ciekawe każdy, kto ma dwie konsole, mówi, że pada Xbox jest lepszy. A Tomek, to od czego ty miałeś odciski? Od którego pada? Od żadnego. Ja tam lubię pady. Wszystkie mi dobrze w dłoni, ale dłoń leży. leżą. Ja, nie ja, wiem, ja też na, właśnie jak jakoś nie cierpię strasznie. problemy dziwne, macie, znaczy, ja nie wiem. Ale ja mam znaczy problem z gałkami. od PS4, przepraszam, że przed, pod, do, do pada od PS4 musiałem kupić nakładki na. na, na właśnie, na analogie, Hubert, więc y, proszę takie, bardzo ogranicz swoje smutki. Bo my ci pomożemy. No. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Mam, mam do ciebie trzy zestawy gałek na bo każdą mnie, okazję. Bo mnie kciuk boli, jak ja gram wiem, w Ja wiem, mnie w też bolał. Jak ja uciekałem w Uncharted, to ja miałem zbielały kciuk po prostu od tych ucieczek. Ja <laughs> no. Znaczy, jak biegłem w kierunku kamery. no nie, to Ale właśnie masakra. jak się biega w tych w, w strzelankach, w wyścigach, to się po prostu nie da. Znaczy, kwestia przyzwyczajenia, ja, moim zdaniem. Że, no. Żeby biegać w strzelankach, musisz włożyć palec, kciuk pod analoga. Ale dlaczego? Co? Ja się czemu żeby to robisz? Jak? Bo co? I jeżeli idziesz, to, musi, to ci się palec ześlizguje z Kup tego. Sobie to analogia. Nakładka. Nakładka rozwiąże ten problem. Na, Mi się na gałka nic nie ślizguje. Ale tą miękką gumową z tymi, no? Tak, tak, one tak, to jest z... złote. Dokładnie, Ale nawet to projektował, żeby 3, za, nakładkę za zakładkę za 3 złote. tego nawet da się kupić na ta... Nawet w Hubert, spokojnie wszystko będzie dobrze. Pomożemy ci. To już jest pewne. Ale spokojnie możesz kupić metalowe gałki do tego pada w ogóle, jak wyglądają jak jest z boxa i wymienić sobie. Co, Wiem, tylko czy to, na pewno, czy, czy to na pewno rozwiąże mój problem. Ja mam tak. na pewno zmienić. metalowe ból. gałki od Chińczyka będą lepsze od metalowych od zwykłych gałek od Ale jakiegoś nie projektanta gałkach, Tylko nakładki na, na gałkę. Tak, na razie dostaniesz nakładki. Wiem, że to wszystko <grym> znacznie. Ale dostaniesz nakładkę na te gałki i będzie wszystko dobrze. Ale wracając do. Ojej, meritum. Mie mieliśmy pozdrowić słuchacza, a wyszedł. No właśnie, no, pozdrowienia wierzyć. będą na końcu, cicho. No, właśnie, tak. The Dlaczego na końcu? W środku, zaraz po tym panelu, jak omówimy The to was. Us. The Last of Us, tak, jeez, to jest dobre. Dotarliśmy. Jest mrocznie, brutalnie, miażdżone stawy, wieszani ludzie. Ej, e, dobra, i ja mam teraz takie pytanie. Po której minucie zorientowaliście się, że to jest dla was? Ja o, po pierwszej nutce. Dlaczego? Bo tam jest bardzo charakterystyczna muzyka. Tam jest taki motyw muzyczny, który po prostu gra mi w sercu od ogrywania tego remasterka. I ja wiedziałem, że to jest was. Trochę nie wierzyłem własnym oczom, bo po prostu to, co tam się dzieje, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Ja po ruchach postaci poznałem, jak tam wprowadzali, jak tam te dwie postacie trzymały to jak gdyby identyczna identyczny chód, jak gdyby. myślałem, że to jak gdyby jest a Joel jak gdyby idzie, natomiast jednak nie tak. to jak gdyby nowe tak, postacie zupełnie i, i ja na początku wiedziałem, że to jest The Last of Us, a potem w to zmątpiłem całkowicie, jak zobaczyłem te postaci a jak pozostałych no, osób i, wrażenia? no świetne no, czy, coś tam nie co sądzisz o tym The Last of Us? bo znasz tą markę Znam, ale ten trailer też dla mnie żadnego wrażenia nie zrobił. Ale w sensie, że jakby za mało brutalny? Nie, no nie. Jeszcze raz się co? <głos> za mało, mało brutalny? Nie. Ja nie lubię przemocy dla przemocy, nie tak tak w sumie, więc. A to, ha, okej. Okay. Znaczy tak, nie wiemy, dobra, to jest wycinek pewien ja to traktuję jako wycinek czegoś czego znaczy to, to jest całość... też budowanie świata swoją nie? drogą ta laska po zmiażdżeniu tej ręki to powinna ryczeć z bólu i po prostu tam zdychać na, na właściwie stawu na jednego ziemi. nie Młotkiem. No tak, ale przecież to kości na pewno też poszły, tak? To cała ręka przecież ja, to Ja samochody wisiało. w grach wyścigowych nie powinny jechać po tłuczce. Ojejku, to są gry. <głosy> <głosy> no nie powinny, no. no, no tak, ale, A, jesteś, ale wiesz, próbujemy i... wycisnąć jakiś realizm, że tutaj kogoś wieszamy, tutaj próbujemy robimy... poważnie być poważni, no. no. Poważniej, robimy komuś krzywdę, to potem ta laska nie powinna z tą ręką, kurczy, która wygląda jak żelek, już taki po prostu bez, bezwładny, lata jakby nic się nie stało. I to dla mnie trochę zabiło ten trailer, no bo tutaj emocje, smutek, groza, a ona potem, jej, nic mi nie jest, ale ręka mi wisi, ale nic mi nie jest, nie? Serio. Może wzięła przeciwbólowe. <laughs> Ketonalik, morfinka. <laughs> Dokładnie. <laughs> Tuż przed mierzeniem stawów. Na, Dobra, mnie to, na mnie to. Wiadomo jest to, jedno, teraz to was będzie dobre. Nie. Tak, ja w okay. Znaczy, się nie wiadomo, oceniamy czy... czegoś, nie mówmy, że po coś trailerze. będzie dobre po trailerze, który jest trailerem nawet nie z gameplayu, tylko zwykłym trailerem fabularnym. Ale ja, ta, ja wiem, że to ta gra będzie dobre. Może, ta gra Bo, może to, tak, może tak przeskoczyć. Teraz do was. Może... no tak, bo Hubert wie, że psiakom no ja już wierzę im no ja no. wiem, no ale nie, nie, ja bym już nie wyrokowała aż w taki drastyczny sposób, że gra będzie dobra, bo trailer jest super, trailer jest tylko fabularny a nie gameplayowy może się okazać, że to będzie najbardziej największa porażka znaczy może nie porażka, największe rozczarowanie kolejnych paru lat bo ludzie się nastawią, hypeują a potem wyjdzie klops no, może się nie. to zdarzyć, no ale nie, no jest, to, jest to możliwe teraz, wszystko jest możliwe właściwie ale mnie hmm. najbardziej ciekawi tło fabularne, dlaczego takie rzeczy tam się dzieją i wierzę, że to ma jakieś uzasadnienie, że to nie jest tylko tak jak Aniu powiedziałaś przemoc dla samej przemocy, tak jak nie wiem, choćby w tym Wolfensteinie no na przykład, a w ogóle Wolfenstein dzisiaj się wypłynie czy nie wypłynie, Hubert? może wypłynąć bo, bo, bo tak długo się spieraliśmy. Tak, to jest no nowość. W piątek wyszedł dzisiaj recenzja. Skończyłeś już? Oczywiście, że tak. O. Szacunek. A ona tam pięknie, chyba 10 pięknie. godzin trwa, więc to... 20. <grym> no. okay, to... Ktoś dobrze dla <grym> <grym> no to 10. No to co? To uznajemy, że to, co sobie pogadaliśmy na temat PGW jest wystarczające. To, to jest wszystko festiwal właściwie życzeń, festiwal tych nowości, które nas czekają w przyszłym roku właściwie w większości z tego, co widziałem e, chyba tak, w większości, tak z tego, co widzę, głównie anons tak na pewno pewnie poczekamy Wiarami niespecjalnie z się zainteresowani, bo zwyczajnie nie mamy takiego urządzenia, więc e, może, może jak uda mi się pożyczyć, to kiedyś opowiem, jak to jest wiar w domu, czy to, czy moje życie się poprawi, czy dalej będzie tak, jakie jest <śmiech> z, z tymi nakładkami napada <śmiech> Właśnie, Hubercie, skoro już o tym Wolfie mowa, może przejdźmy no do Poczekaj, to, ja jeszcze, to ja jeszcze. A dobra, Tomek, sprawy dawaj. Sprawy organizacyjne. Uruchomiliśmy swoje konto na Instagramie. Tam wrzucamy swoje fotki, swoich sprzętów, dzielimy się ze społecznością, tym, co posiadamy. się Tak, tak dokładnie. Się. Także zapraszamy na, na Gierkowcy Instagram, nie wiem tam, może jakieś linki podrzucimy pod nagraniem. Będzie w opisie małpka Gierkowcy. Tak. Rozkręcamy tak. to powoli i to jest fajne, wydaje mi się. Fajny kontakt z Nigdzie nie ogłaszaliśmy, a już mamy 29 obserwujących, także idzie bardzo szybko. Mm, bardzo mi się to podoba. Druga sprawa z pozdrowieniami. Trzeba pozdrowić użytkowników Twittera, którzy polubili wpis. Eee, trzeba ich ładnie pozdrowić. Taka też była zapowiedź, dlatego też pozdrawiamy Michała Grabowskiego, Macieja, ten Macieja Saka, eee, Krix Łukasz Białecki, Krzysztof Borek, Rekinek, Antymolesta, Jacek Kaleta, Łukasz Dyba. Dziękujemy za lajki. W przyszłym tygodniu pewnie też będzie szansa na zebranie pozdrowień. To tyle ja, można lecieć dalej. To w ogóle tak Super. dodam od, dodam od tak. siebie, że ja troszeczkę nie doceniałem, e, znaczy nie doceniam trochę obecnych social media i to jest błąd. Że, że to jednak jest istotne i warto na tym Insta choćby się pojawić, chociaż sądziłem, że zawsze Instagram to jest tylko do wrzucania fotek jedzenia. Tak mi utarło Ja myślenie. bym w ogóle jeszcze Bartka Turskiego pozdrowiła, bo on przecież nam ostatnio razem z jeszcze jedną osobą już muszę sobie przypomnieć, o kogo chodziło, właśnie z Łukaszem Białeckim. Takie miłe rzeczy nam pisali na Twitterze i ja bardzo Tak, pozdrawiam. to jest super fajne. Tak, tak, to też nas zagrzewa do tworzenia jeszcze lepszych materiałów i, i jeszcze większego pasjonowania się tymi giereczkami kochanymi. To, to może jak jesteśmy przy pozdrowieniu, no właśnie, no to jeszcze no. pozdrowimy słuchaczy, którzy nas słuchają i słuchali dzisiaj na żywo. Czyli Aragonem, e, Linuksiaż i Izak, który nadal z nami jest. Pozdrawiamy. Izak niezmordowany. Niezmordowany, tak, raz to już wyszła. Ja jeszcze Bartosza Turskiego, który się spóźnił, bo tam było do, do 21. to No trajki, ja przed chwilą właśnie o nim mówiłam. Tak? Tak. A, okay, tak? tak. To ja tak, zaspałem, poszukałem właśnie, podwójne. kto tam, a kogo tam jeszcze wymienić. Także podwójne pozdrowienia. No ja, ja z chciałem Adama Jaszczuka pozdrowić, bo pisze nam wspaniałe komentarze. Najdłuższe komentarze że, ever. Ale one są pełne treści, to nie tylko chodzi o, są obszerne też no, w kontent, no, mówiąc ładnie. Ja zrobię swoje standardowe części, a tam. Okej, tak nietypowo mamy pozdrowienia w tej części, ale wszystko jest w porządku. Także, Hubercie, mamy wreszcie świeżynkę na podcaście. Za własne, e, własną krwawicą, właściwie wypracowane pieniądze, nabyłeś sobie Wolfa. <grym> tak. Zawsze mówisz, to zrobisz, uczyniłeś to. Powiem o tym Wolfie, bo. Jeez. Ja, ja byłem tak najarany na tą grę od samego początku. Jeszcze w ogóle nie było zapowiedzi tej gry. Rok, rok temu na E3 jedynie pokazali tylko tytuł, a ja się już jarałem, i to jest tak dobra gra nadal. Wygląda absolutnie ślicznie na Xbox One. Wyszła też na PS4 i PC-ty. Podobno na PC-ty są jakieś problemy. Nie wiem co tam jest, ale na Steamie zbiera strasznie złe recenzje. I wygląda zdecydowanie lepiej niż jedynka. To jest z jednej strony dosyć normalne, z drugiej strony no, moc pozostaje taka sama, więc e, zmienili silnik. E, teraz e, jest dużo takich efektów cząsteczkowych, jest dużo więcej dymu. Gra na pewno wygląda dużo bardziej nowocześnie. Bo odpalałem wczoraj nawet jedynkę dla porównania i się zdziwiłem, że ta gra wygląda się strasznie zestarzała. E, New order, nie wiem czy grałeś Dominik. W Właśnie. New order już. Teraz na pewno usiądę do niej, bo oczywiście na w szale w szale wyprzedaży kupiłem, ale jeszcze nie uruchomiłem, także naprawię ten błąd. Tak, e, e, ja uruchomiłem twoją część. Właśnie, Agacja. żeby sprawdzić, co, co się zmieniło i naprawdę zmieniło się bardzo dużo graficznie i pod względem interfejsu. E, gra wygląda naprawdę nowocześnie. E, przed rozpoczęciem dostajemy takie, taki mały wstęp, co się działo przed e, drugą częścią, czyli całą pierwszą część, takie previously, e, bo gra osadzona jest e, zaraz po wydarzeniach z pierwszej części. a Od razu praktycznie wrzucają nas w środek akcja, gdyby no kolejny odcinek. Eee... I to jest nadal mordowanie nazistów. To jest tak super. Przepraszam, ale to daje, w ogóle feeling strzelania daje tyle frajdy. Eee... Gra jest absolutnie eee... gra jest absolutnie Może eee... wypadło mi słowo teraz. Taka fenomenalna? Fenomenalna też, ale nie. Mówię o absurdalnej. Gra jest absolutnie absurdalna. Czasami no, tylko wchodzimy do gry, od razu mordujemy nazistów na wózku inwalidzkim. Po prostu dostajemy dwa pistolety i lecimy z tym z... na wózku inwalidzkim jeden po drugim. Gra nadal korzysta ze staroszkolnego takiego systemu apteczek. Co z jednej strony było fajne, z drugiej trochę wkurzające, bo jednak jeżeli jesteś przyzwyczajony już przez tam parę dnaście lat byłeś przyzwyczajony do tego nowoczesnego system apteczek, czyli idziesz, strzelasz, dostajesz jakieś dwie, trzy kule, robi się czerwony ekran i musisz się schować, to tutaj nadal jest system apteczek, czyli mamy te 5 HP i gracie nie, nie poinformuje w żaden sposób, że masz 5 HP i nie możesz się wychylać. Nie zrobi się w ogóle czarny, czerwony ekran, nie, nie dostajesz żadnej informacji, oprócz tego, że no, widzisz na dole w hadzie, że jest 5 HP. I to było na początku trochę wybijające i wkurzające, bo no, jak człowiek jest przyzwyczajony do tego nowo, nowoczesnego systemu, no to jest ciężko. E, dowiadujemy się, fabularnie dowiadujemy się nieco o o dzieciństwie Blaskowicza, o... w ogóle fabularnie się bardzo rzeczy dzieje. Nie chciałbym tutaj za bardzo spoilerować. Raczej Dominik. No, to... no właśnie, bo ja będę no, chciał zagrać w końcu, jak kupiłem, no to już zagram. Tak, no właśnie, jest, Chciałem, jest... Ja jeszcze kiedyś to podkaście słuchałem wieki temu o tej grze i tak... Kupiłeś jakoś... na promocji w No a jak? No, no najgorzej, nie? Te promocje. <laughs> Też hmm, chyba kupię. Właśnie. Co zrobić? Chociaż o to, że kurczak, jak się kupuje na tych promocjach, często się wtedy od razu nie gra, bo a kupiłem na promo, to mogę ograć później. I tak one leżą biedaki w tej bibliotece, czekają aż ktoś się zainstaluje. Nie wiem, to czy, czy i, tak i, Ja ostatnio odpaliłem tego Wolfensteina na PS4, tego twojego, i no feeling jest ten sam. Gra się odrobinę zestarzała, jeżeli chodzi o hat, ale gameplay jest fenomenalny nadal. A powiedz, czy, czy druga część jest ściśle związana z wydarzeniami z jedynki? E, tak, jest absolutnie, e, kończy się jedynka i rozpoczyna od razu dwójka. To jest jedna mhm. część. No to tak e, mam, tylko prośbę, że wiesz, żebyś jakoś nie ujawniać nam zbyt dużo takich fabularnych niuansów, żebym no się tak, nacieszył tą bo... pierwszą częścią jeszcze, bo ona była naprawdę za malutkie pieniądze i było grzechem nie wziąć po prostu. Mhm. No, to tylko tak powiedziałem, że gra się rozpoczyna na wózku inwalidzkim. Czy jest 60 klatek, Hubercie? Jest 60 klatek. Jaju. i chwała niebiosą. Tak, wygląda to dobrze. Na pewno na PS4 wygląda to odrobinę lepiej z tego, co widziałem na porównaniach, ale to nie jest na tyle duża różnica graficzna, żeby no, żeby się tym przejmować jakoś. Ja wziąłem wersję na Xboxa One, no bo pad i no bo kultura pracy. W ogóle to, jak działa PlayStation 4, to jest jakiś skandal. No, fabularnie mogę powiedzieć to, że jest dużo ab absolutnie absurdalnego, komiksowego humoru. Jest, yy, fabuła właśnie tak ciekawie łączy humor z elementami bardziej dojrzalszymi i z yy, elementami bardziej poważniejszymi, yy, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo jest bardzo dobrze napisana. Jest fenomenalnie napisana, yy, jest... Yy, Widzimy tych bohaterów, bohaterowie się troszkę zmieniają, e, widzimy jak ze sobą współpracują i, i to jest fajne. E, pomiędzy misjami mamy dostęp do takiego jakby centrum dowodzenia, e, jesteśmy na takiej łodzi podwodnej, nie, nie powiem skąd się wzięła, ale jesteśmy na wo łodzi podwodnej i tam mamy misje poboczne. To jest taka otwarta przestrzeń dla gracza, w której może no, zobaczyć co się aktualnie dzieje na świecie, w świecie gry i to mamy i po skończeniu gry dostęp do tego i pomiędzy misjami, a po, po skończeniu gry jest naprawdę dużo zawartości, ja grałem 17 godzin chyba głównej kampanii na poziomie średnim, trochę ginąłem muszę przyznać, ale to dlatego, że gra pozwala na skradanie, ale z Kradanie nie jest jakby w żaden sposób wynagradzane. Po prostu mamy pistolet z tłumikiem, na początku nawet nie jest z tłumikiem, trzeba go sobie dokupić i można się skradać, ale nie jest to w żaden sposób wynagradzane, oprócz tego, że tam jak graliście w jedynkę, no to tam był system tych komendantów, którzy zawiadomieni o tym, że jesteś w pobliżu, wzywają posiłki, no to tutaj jest to samo. Także można po prostu wejść, zrobić sieczkę z dwoma maszynganami i w sumie to będzie to samo, jakbyś się skradał. Po skończeniu gry, właśnie, gra jest na 17 godzin, przynajmniej ja tak miałem, ale po skończeniu gry jest masa zawartości jeszcze, bo dostajemy misje poboczne, które są dosyć dosyć długie, jest ich chyba 11 dostajemy jeszcze taki system powracania do lokacji w których trzeba zabić jeszcze dodatkowo generałów z każdego przeciwnika z każdego generała jak gramy misję wypadają szyfry enigmy i trzeba rozszyfrować lokacje generałów na, na, na tym statku i na tym z, i właśnie jak rozszyfrujemy te e, lokacje, można powrócić do lokacji w grze i zabić generałów i pozbierać od razu znajdźki, bo dostajemy taki jakby dostęp do, już otwarty dostęp do wszystkich lokacji w grze tam zbieramy znajdźki zabijamy generałów i i, i to było w, było w sumie na tyle z z, z misji z, z zawartości po, po skończonej fabule. Także gra jest y, na 20-30 godzin gdzieś. Tak, żeby skończyć na 100%. No, coś e, jeszcze chcecie to za, się dowiedzieć o, o, o, o Wolfensteinie? Bo, bo, bo nie, nie bo ja tak się rozmarzyłem, bo ja kocham tego Wolfensteinia no, no, no, jest... pierwszego i New older, Po prostu fenomenalne gdy i pewnie to jest od to tak. jest więcej tego samego. Tak, to jest więcej tego samego, dokładnie. Jeżeli uh -huh. kochacie Wolvensteina, to, to... No ja czekam to, to... na wersję na, na Switcha, jestem strasznie ciekaw. A to jest kupić nas na Switcha, żeby pokazać Nintendo, że tak takie gdy te są potrzebne, także jeszcze trochę muszę poczekać niestety. A ciężko jest. No absurd połączony z zabijań, z bezmyślnym zabijaniem nazistów połączony z, z dosyć poważniejszymi rzeczami i to działa. Nie a powiedz, jest tam to lokalizacja działa. do Polska, czy eee, enabling, są napisy. Czy nie? Ma napisy? Są napisy. Hmm, ciekawe. Okej, okay, to rozumiem, no, że, bo... że strzela się pewnie fantastycznie. Oj, feeling strzelanie w żadnej innej grze nie ma tak dobrego feelingu strzelania. Okej, okay, a broni jakieś kosmiczne też są, czy, czy jest wybór, arsenał jest jakiś imponujący, bo z tego co wiem, Wolf zawsze z tego słynął. E, tak, broni jest dosyć sporo, e, jeżeli chodzi o kosmiczne bronie, no to jest jedna, jest taki doładowany, nie wiem, strzelasz taką energią, e, możliwe, że to jest no, takie coś na prąd, e, masz stację, w których musisz doładować tą broń, ona jest trochę overpowered e, i no ja, ja z niej mało korzystałem, ale no, jest taka możliwość. No, Oczywiście są jeszcze zobaczyć. broni ciężkie. No Strzelasz z lasera. To jest po prostu no, fenomenalna rozrywka. A powiedz, Hubercie, masz tą grę w pudełeczku? Tak z ciekawości? E, tak. O, no to, to po nagraniu klasycznie się odezwę. E, nie odezwiesz się. Nie odezwiesz się? Bo już pewnie sprzedałeś. E, nie, bo jest w trakcie sprzedawania. M muszę odzyskać z <laughs> jak najwięcej. Przepraszam. To jest w ogóle praktyk. Kurczę, dopiero no. co skończył grę, to już poszła... Ale dobrze, bo to z grami też powinno być jak z książkami, że nie powinny leżeć w jednym miejscu, tylko wędrować. No tak, tylko wiesz, z drugiej strony, Wolf sprzedał się dosyć średnio, to jest też gra zamknięta w ogóle. To jest mega ciekawe, że to jest gra z 2017 roku, a w ogóle na nią nie wygląda, bo to jest gra bez mikropłatności, bez skrzynek, bez multiplayera, to jest taka czysta, czysta esencja singleplayera. Single player, playerowej rozgrywki. No pięknie, jakby zaczęli dłubać przy multiplayerze, to by ten single shot i tyle. Ale oczywiście, że tak. Tylko Także... problem jest taki, że takie gry się nie sprzedają w 2017 roku. Swoją niszę znajdzie. Swoją niszę znajdzie, ale nie wiem, czy się sprzeda. I w ogóle Wol Wolfenstein to miała być trylogia według twórców. I mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna część. Wersja w sensie... na Smitha się sprzeda, to zrobią. No, e e <laughs> pewnie. Exa <-eksa> na Nintendo. <laughs> No paradoksalnie, nieźle, ale paradoksalnie właśnie Switch może pomóc tej marce właśnie jej niszowości, może wyjdzie z tej niszy i Nintendo nie dosyć, że zauważy, że takie poważ, poważniejsze gry, poważniejsze w sensie od Mario, w ten, w ten sposób mówiąc, są potrzebne, to, to Tomek mówi, że, że chce znaczy, kupić, żeby pokazać wielkiemu i, ja nie wiem, no bo wszyscy ludzie, którzy kupują Switcha, raczej kupują go dla Mariana i dla Zeldy nie wiem czym się zainteresują w ogóle wolnym tak. Oj, wiesz co, nie wiem czy, by, czy byśmy się nie zdziwili teraz, czy, czy taki jest target, bo ile można grać w Mariana? Ja wiem no, że ten jakby, Jakby nie chcieli grać w Mariana, to by nie kupowali Switcha. Mam, ja, ja nie mam niestety tej konsoli, więc nie chcę tak specjalnie wymyślać jakiś derdymałów, ale moim zdaniem ta konsola troszeczkę zmienia teraz sytuację. To nie jest tak do końca, że to jest tylko już dla stricte fanów Nintendo, bo tam jest dużo ufanych indyków choćby. No jest warta uwagi moim zdaniem, nawet po tym czasie od premiery. Nie Tu Tomek może więcej dodać, bo niedawno chyba stał się posiadaczem. No jak najbardziej, jestem zachwycony. No i też się sprzedaje na świecie całym, tak? Już tak gdyby yy, ma połowę sprzedanych egzemplarzy tego, co, co Wii U zrobiło przez nam kilka lat, więc sprzedaje się. Ludzie się rzucili, jednak ta hybryda konsoli przenośnej i stacjonarnej się sprawdziła i Nintendo znowu yy, zbija kasiorkę, tak? Także sprzedaje się. Mario też się sprzedał w trzy dni tam, ile chyba trzy miliony z tego, co czytałem dzisiaj. Także sprzedaje się. No, także Wolwenstein banan na twarzy, dwa pistolety do łap i, i idźcie mordować. No ja po twoich... Bra brak absolutnie żadnej poprawności politycznej. <głosy> <głosy> Członkowie kuklów z klanu grający na fliperze w dzień. <głosy> no i ja, ja, po tej rekomendacji na pewno zabiorę się za New Order. Bo tak, trzeba. zabierz prostu, się za New Order. Zwłaszcza, że tego mi nie sprzedasz, bo to jest moja gra, więc... <laughs> nie, ale mogę pograć. <laughs> Właśnie to tak jest, że pudełko jednak skłania do, do jakiejś sprzedaży, a cyfrówki się nie da, więc może to jest sposób, żeby nie sprzedawać gier, ale ja się będę cieszył, że, że tak długo będę się cieszył z pudełkowych wersji, jak one będą istnieć bo po... No ale jeszcze kurde, no, 280 zł kosztuje cyfrowy Wolvenstein. Nie, to świadczy o tym, że, że faktycznie byłeś yy, na tak bardzo, skoro zainwestowałeś na premierę, to... Znaczy czy, yy, ciała... pudełkowy kosztował 220. No no właśnie, w ogóle super, dziękuję Ci bardzo, że się podzieliłeś wrażeniami. Tak się zastanawiam teraz, co, co byśmy jeszcze dzisiaj omówili. Aniu, coś byś chciała omówić, czy tak Nie, dzisiaj no, się no, nie czuję się na... może szybko. Co na szybko. Właśnie, bo byłaś na torze. Tora. Taki mały skok kulturalny. Skok kulturalny. Nie... No tak, Pora tylko tora. kucze Dominik dał ciała, nie poszedł, miał cały tydzień na to. I co? Hmm. No muszę przeprosić do Ech... słuchaczy na anteniu. Na anteniu. Na anteniu. Na anteniu, gdyż... Na, na anteniu. Gdyż, gdyż chciałem koniecznie pójść żoną, a po prostu nie mieliśmy kiedy. to Nie chciałabym, o to było nie chciałabym wjechać w spoilery. No. Znaczy że chciałabym wjechać no, w spoilery, ale nie mogę, właśnie. bo... Właśnie. Dobrze. To ja, to, to ja zarządzam... To, to ja zarządzam e, przesunięcie tora na kolejny podcast, kiedy ja... No to masz czas e, posypie, do niedzieli. A bo przestanie być nadawany, tak? Znaczy, no nie, no to nie możemy zwlekać. Ale w niedzielę nagrywamy. No właśnie, więc... Wiesz, Chyba. No tak. Znowu, no, Znowu się pewnie przesunie. Nie, bo potem... Nic się nie przesunie. Tutaj deklaracja <laughs> czy Co ty się przesuwa. Cicho. <laughs> Nic takiego się nie dzieje. Ja też nie. tego tora chcę zobaczyć, bo nawet w miarę mi się podobały. Powiem ci tak. Części. Powiem tylko tyle. Pierwsze Ale... dwa tory są mega słabe. Ten jest w końcu dobry. Są. S są beznadziejne pierwsze dwa tory, a ten jest fantastyczny. Trzycie no dobra, pora. no to w końcu. No. Tomek, też się wybierzesz, nie, no jak nie wszyscy... reżysera, no. Nie można tak było od razu. Tomek, powiedz, czy ten, wybierzesz się też, skoro tak wszyscy cisną w tego tora? Nie, ja poczekam, może będzie te a w telewizji. Ojej. Jeju, ale pojechałeś. Nawet w flisiu. Ale to... To w telewizji, tam i... na się to pobieda a w telewizji z reklamami na posacie. Cztery lata. Tak. Ładnie. Cztery, nie, lat, nie aż trzy, MCU, aż No lepiej. to możesz poczekać, spokojnie. To przyjmijmy, że Tomek opowie o to, że kiedy go zobaczy za te 4 lata, a my w kolejnym podcaście. Dokładnie. <gry> Właśnie, Dominik, bo ja myślałem, że zamorduję na sali kinowej. Siedzisz i czekasz do końca napisów, tak? Tak jest, siedzę i czekam i... Yy... Do końca napisów. Aha. Tak, ale ja cokolwiek to robię, ja lubię czekać, bo wtedy wszyscy już wyjdą i mogę spokojnie jak człowiek kulturalny wyjść. Ja nie lubię tego wczesnego, takiego pośpiechu. Ja muszę już wyjść z sali kinowej, nie po to się tułkłem do kina, żeby teraz szybko wyłazić. Bo, bo filmy Marvela wychodzą od 11 lat, a ludzie nadal nie ogarniają, że są dwie sceny po napisach. I, i mnie to tak trochę denerwuje. No, wiesz, niestety ludzie są różni. Może tak ja się... do toalety już. Nie, nie no bo te trzymali. koli się opili, najedli na się tych, tych Ale, tych ale że na premierze nawet no, ludzie i... zainteresowani chodzą na premierę. Jak wy, no. y, zostało światło zapalone, e, to taki syf ludzie zostawili w kinie. Boże, co jest, za... Nie znoszę tego. Pro, prosiaki, Z, po prostu prosiaki. To, to powinny prosiaki. być dopłaty do biletów. No zwierzęta, no. Ja też go nie znaczy, lubię. To jest to... Tak, ale wiesz, to jest tak ciężko na przykład wziąć ten kubek po koli i go wyrzucić do śmietnika, który jest przed drzwiami. No... It... No, jest taki problem jest. z kulturą. O Coś mój Boże, no zwierzęta. No i ja, ja byłem w sobotę. Ja w ogóle mam taką politykę, że nie, żeby nie chodzić w weekendy do kina, bo to jest jakaś tragedia. Po prostu ja byłem ostatnio na dobrej trenerze i nie mogłem wytrzymać, bo coraz ktoś chrupał cholerny popcorn. <głosy> Jak ty dzisiaj. <śanzialiśmy> ale, to ale, ale w kinie okay, to jest coś ja innego. nie znoszę, Wiecia tak, ja już z... o tym wielokrotnie mówiłam ale ja nienawidzę jak ludzie żrą w kinie ja wiem, że kiny kina no. na tym zarabiają i że to napędza cały ten system, ale no i picie jeszcze zniosę, tak, bo też zawsze mówię, że ludzie mają różne schorzenia, czy cukrzycę, czy tego typu rzeczy, to kole zawsze gdzieś tam się doładować, czy coś, spoko ale te czosy czy popcorn, albo odpalanie chipsów, piwa w kinie to już w ogóle mam, o mój Nie Boże. no brakuje tylko, żeby wiesz, skrzydełka jedli no nie, tak naprawdę, już do tego dojdzie pewnie, że będą burgery wcinać i sosem paprać fotel, no bo to jest wszystko możliwe, jak się pozwoli ludziom ja mam taką, taką, taki pomysł, czy też teorię, że ci, którzy jedzą w kinie, powinni płacić drożej za bilet 5 zł. To by się odechciało, kurczę. A tak to faktycznie A tam, ci tam jest. Nie po powiedzą, prostu... dlaczego ich dyskryminujesz. On chce się opeżrzeć w kinie i to jest jego święte prawo. Ale oni płacą za, za to przecież, no. bo ja wiem, ja wiem, co to jest 5 zł. Dlatego to ja muszę się dostosować i nie chodzić w weekendy, no. Ja, byłam, no tak, no, w ja byłam, w sobotę. byłam w sobotę, ale liczyłam na to, że ludzie nie przyjdą do kina, bo była paskudna pogoda. Ja w ogóle miałam wodę w butach, jak dotarłam do kina i w... byłam cała mokra, przeciwdeszczówka w ogóle. Pff, do niczego ale się nie Z tego nadawała. co powinien to był ranek, to myślę, że było mniej chyba, nie? Co ranek? Nie, ja byłam o 13.40 w kinie, wiesz? No mówię, no ranek, pff, w weekend. Kogo? Ranek <laughs> dlatego ranek, nie? <laughs> A co ty się dopiero o tej godzinie poramika. w sobotę z łóżka podnosisz? No. Nie bo jest... Nie, to dla mnie byłby weekend stracony. Studenckie życie. Studenckie życie. To jest zmarnowany czas, a potem mówisz, że nie masz czasu na ogrywanie tytułu. Przepraszam, to Nie, jest bo zmarnowany ogóle... czas, bo ja się kładę od drugiej wtedy. A okej, okay. ty nie, Wiesz, to trzeba ja wybaczyć. ja potrafię, bo... znaczy ja już jestem na tyle stara, że nie potrafię już w nocne zmiany. Jest godzina druga i jest tak ooo, mmm, spać i w ogóle mmm. ale... No ja potrafię zastać spadem na klacie. Nie, tak padam po prostu na plecy i leżę taki budzę się i pad leży mi na, na no przecież ja na siedząco potrafię już zasnąć przed komputerem tak mam odpalony komputer, gram w coś na konsoli i budzę się trzy godziny później nie? na siedząco No to jest bardzo niekomfortowe przeżywałem to nie raz, ale teraz też właśnie zacząłem szanować sen. Ale nawet jak I robię sobie że... nocne zmiany to nie potrafię długo spać. W sensie, nawet jak pójdę spać o trzeciej czy o czwartej nad ranem, bo czasem mi się tak zdarza, to budzę się ósma, dziewiąta. Nie jestem w stanie już zgonować w łóżku, nie wiadomo do której godziny, bo mam tak, no znaczy w sumie mam dużo wolnego czasu po pracy, ale tak mi jest szkoda każdej godziny i staram sobie wydłużać dobę do maksimum, jak tylko mogę, że w weekendy, no spanie do dwunastej czy do pierwszej, no to jest smutek dla mnie. Wielki. Znaczy ja mam takie wrażenie, że jak się zaniedba sen, to nawet te gry nie cieszą tak bardzo, bo się gra na takim zużyciu materiału. Ja tak mam przynajmniej. Nie cieszę się z tym tak w pełni, jak powinienem. Nie przeżywam tego. Po prostu zwyczajnie zdycham. To nie ma sensu chyba. Przynajmniej w moim przypadku. No mogę mówić wyłącznie za siebie. Jako starszy człowiek już... <śmiech> zacząłem doceniać sen po prostu sen jako, dlatego Switch tak sen jest taką dobrą konsolą chcesz ci się spać, bierzesz tą konsolę do łóżeczka, grasz w łóżeczku dopóki wiesz, a ci nie zmognie i... a powiem wam tak, tak propos jest super. Snu. Ja propos snu tak, tak robię. a propos snu to zrobię takie troszeczkę płynne przejście bo ściągnęłam sobie ostatnio do słuchania audiobooka właściwie nawet nie tyle audiobooka, co bardziej słuchowisko z łowcy androidów bo bardzo mnie... Oj, to ta, to ta superprodukcja, tak? Tak, superprodukcja. O, to jest jestem bardzo ciekawy. Ja też jestem zainspirowany, zamieniam się w Super Superprodukcja Audioteki i ona powstawała w ogóle we współpracy z Polskim Radiem i zainteresowałam się tym, no bo sobie książka jest krótka, bo to jest bardziej opowiadanie, a nawet niepełnoprawna książka. Zainteresowałam się tematem tego słuchowiska po przesłuchaniu ostatniego specjala rozgrywki bo y, Grzegorz razem z Tomkiem Pieniakiem, tam jeszcze dwiema osobami, zrobili specjala o Łowcy Androidów, o w książce w filmie pierwszym i filmie drugim. I właśnie Tomek Pieniak wspominał o tym słuchowisku i stwierdziłam, dobra, wyrzucę pieniądze, skupię, zapłacę, przesłucham i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mm, przesłuchałam... Hmm. Słuchowisko trwa prawie 7 godzin. Ja mam chyba godzinkę za sobą, ale tylko dlatego, że włączam sobie to tak do snu, po jednym rozdziale powiedzmy, czyli mam, nie wiem, może dwa rozdziały za sobą, ale tego się tak dobrze słucha przy skaszonym świetle, jak już jest cisza i spokój wszędzie i można się skupić tylko i wyłącznie na tym, co płynie z, z głośników, bo jest obsada no dość taka potężna, bo jest Więckiewicz, jest Hyra, jest Dereszowska, chyba Czubówna gdzieś tam jest też zaangażowana, y, Dariusz Odija, y, Bartek Topa, Krzysztof Materna, no po prostu masa, masa, masa ludzi zaangażowana w ten projekt i y, dźwięki w przestrzeni, tak, w sensie odgłos tego świata przedstawionego też są bardzo realistycznie przedstawione i to tak wciąga i no nie mogę się doczekać, aż dzisiaj sobie posłucham do snu. Także słucha się tego o wiele lepiej niż takiego zwykłego audiobooka, tak gdzie macie tylko narratora, który tam gdzieś tym monotonnym głosem wlecze kolejne, kolejne kwestie. Tutaj rzeczywiście to zaangażowanie poszczególnych aktorów słychać i no nie żałuję, że wybrałam w tym momencie y, słuchowisko, a nie książkę. Jak będziecie mieli okazję gdzieś tam posłuchać, to na stronie audioteki jest chyba pierwsze 40 Demko. minut za darmo tak, tak, tak. do przesłuchania. W ogóle Aniu tak nawiążę, że kiedyś jeden z pierwszych podcastów właśnie mówiliśmy o słuchowiskach Wiedźmina fantastycznych. Tak, fenomenalne też. Które jak tak z ciebie słucham teraz, to ewidentnie mi się w głowie wyświetla jakość... Y czy oprawa i jakościowe wydanie, jakościowo podobne wydanie Wiedźmina. I na pewno je, sprawdzę tego. Ja te rzadko, łowce, ale już rzadko że... słucham y, słuchowisk, no bo też nie mam czasu. tak, no, Za dużo jest rzeczy, a ile doba ma godzin, nie? żeby się w tym wszystkim zmieścić. No tak, już. <śmiech> to to rozmawialiśmy ostatnio, że, <śmiech> y, że określoną. W sumie <śmiech> jest, słucham tego łowcy androidów. a Wcześniej przesłuchałam trylogię husycką bo nie miałam dostępu do książek, a to było dawno, dawno, dawno temu, jeszcze chyba zanim studia zaczęłam, jak ta trylogia husycka została wydana, więc to przesłuchałam i też o, fantastycznie mi się tego słuchało. Tylko to, ty, mh, tylko to jest książka historyczna mocno i on, ją nie tak łatwo jest odsłuchać, jak moim zdaniem. Nie ją próbowałem. Co ty mówisz? Znaczy, tak, on, to jest... Y, tam, tam motywy przygodowe są, są, ale nie takie mocne jak Wiedźminie, choćby. No, znaczy ja, ja jestem w ogóle team, ja jestem team trylogia husycka. Ja nie lubię Wiedźmina Książkowego. To o, jest takie okay. kontrowersyjne dość, ale nie jestem fanką. Nie rozumiem hypu na Wiedźmina Książkowego. Ale to tam może temat na inną dyskusję. E Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o słuchowiska, to mam w domu leśnienie e Kinga w postaci słuchowiska. Właściwie no nie tyle ja mam, co zrobiłam prezent facetowi mojej mamy. I no, to też jest bardzo dobrze zrealizowane, bo to, to, to też jest jedna z super produkcji przygotowywanych przez Audiotekę. Szkoda tylko, że te audiobooki czy tam słuchowiska są takie drogie, bo to, no, 50 zł za tego łowcy androidów, no trochę poszło po kieszeni. No tak, Aniu, ale jak porównasz sobie klasyczną książkę i to, co ci daje słuchowisko właśnie przez tą plejadę aktorów, przez... Całe odzorowanie środowiska dźwiękowego i, i właściwie reżyserię tego zaawansowaną, mm -hmm. bo to jest dużo więcej pracy i, i nagrać te wszystkie głosy to też jest mega praca. To ja uważam, że ta cena wcale nie jest jakaś straszna Aczkolwiek, w stosunku no, do zwykłych podoba, podoba mi się oferta audioteki, że można sobie opłacać ten abonament tak 20 zł miesięcznie. Dokładnie, jest opcja. Ale niestety masz tam tylko tak jakby płacisz te 20 zł, ale masz jedną jednego audiobooka w miesiącu za darmo. Gdybym miała możliwość płacenia nawet tych 30 zł, tak? Miesięcznie, ale dostęp do wszystkich audiobooków ze strony, tak? Nie, że coś mnie ogranicza, że mogę tylko jednego sobie miesięcznie ściągnąć, to chyba podobałoby mi się bardziej. Ja jestem trochę zaskoczony. Ja myślałem, że ta oferta jest bogatsza, że to nie jest jedna książka Nie, możesz sobie płacić całość. te 20 zł w miesiącu, ale możesz sobie za to przesłuchać za darmo tylko jedną całą książkę. Miesięcznie. Czyli to nie jest tak, że masz do wyboru wszystkie, że możesz sobie słuchać przez miesiąc, nie wiem, 20 czy 30 audiobooków, tylko wybierasz sobie jeden za darmo, a za resztę już musisz normalnie zapłacić. Znaczy się za darmo, no płacisz za niego 20 zł, tak jakby nie. Jest też takie. No wiesz, pytanie, czy dałabyś radę odsłuchać e, trzy książki w miesiącu? No pewnie. Biorąc nie Biorąc pod uwagę zasoby no czasu, nie. bo ja sobie słuchałem jako pierwszej, dawno temu. Yy, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, uh -huh. czyli trylogii milenium. Tak, tak. I nawet tak śmiesznie robiłem, bo miałem i, i książki. I. Ja czy tak, pierwszą część <śmiech> jak najbardziej słuchałem słuchowiska, tylko to no nie jest słuchowisko takie typu super produkcja, to jest po prostu z lektorem, ale on tam z, intonację zmienia, zmienia trochę głos, więc. Yy, to już było coś, i ja nawet zainteresowałem się na tyle tym, tym, znaczy tą książką, że potem wszystko i czytałem, i odsłuchiwałem, i robię nawet tak, że jak w zależności, jak, jak byłem dostępny, co miałem dostępne pod ręką i co mogłem robić, tam gdzieś tam w kolejkach, jak stałem, czy jechałem gdzieś, to słuchałem audiobooka, w, w domu czytałem książkę i tak ciągle szukałem po prostu, gdzie jestem <laughs> po prostu, bo mi ciężko synchronizować, może mhm. ktoś na to wpadnie kiedyś że to takie hybrydowe czytanie bym powiedział, ale bardzo dobrze do czego chciałem nawiązać, bo trochę mi uciekł wątek, do tego, że te książki są obszerne, że to jest czasami 30 godzin jedna duża książka, to się zdarza 30 godzin nagrania to jest naprawdę sporo biorąc pod uwagę zajęty tryb życia i inne jeszcze pasje, które się maczy, czy gry, które chce się zobaczyć, więc nie wiem, czy to jest takie straszne. Ja bym nie ocenił negatywnie tej usługi. Fajnie by mieć dużo, ale to tak jak z Netflixem. No nie mamy dostęp do całej biblioteki. Za wyjątkiem House mm -hmm. of Cards, które nie zażyłem zobaczyć, bo wycięli z Netflixa tak swoją drogą. Nie, jak to wycięli no, no jest z Nie Jest, tak. cały A to czas. znaczy, że znowu Hive might mi powiedział bzdurę. Jest anulowa, nie, no, znaczy, się będzie skończony A? ten serial, ale nie będzie, wiesz, nie, nie anulują A, go z Netflixa. A, tak, a no ja zrozumiałem no ten to, news jako w sensie. to, że wycofali go, bo Netflix miał rotować z produkcji, mi to pasowało do tego. Miał rotować bibliotekę. No, życiu, przecież to jest ich produkcja jakby natywna. no, e, no to I spoko, i na w tym roku więc tego nie sz sezon, i po szóstym sezonie ma się skończyć, i to o to chodziło. Okej, okay, no to ja. To przepraszam, to ja zrozumiałem opatrznie tego nie Ja jakby... widzę, że Izek mi pisze, że audiobooki są już y, na zawsze moje, tak? Więc to nie jest jako abonament, no ale. Ja bym jednak, no naprawdę wolała mieć, wola, wolała mieć dostęp do wszystkiego, niż ograniczanie mnie jedną darmową książką w miesiącu. No ale to zależy, co kto lubi, tak? Ale z drugiej strony, no racja, no też nie przesłucham, nie wiadomo jak wielkiej ilości yy, tych, tych chociażby superprodukcji, tak? W miesiącu. Przecież sama gra o tron też kosztuje 50 zł, a zajmuje prawie no, 31 godzin słuchowisko z tak, gry o tak, tron. tak, tak, tak. To... No, dokładnie, Co do tego cool? nawiązywałem, że to jak weźmiesz pod uwagę, i dostajesz jakby do odsłuchania treści, jak ona jest barwna, jaka jest ciekawa, to uważam, że książki są gorzej wycenione, tradycyjne w stosunku do tych, do audiobooków ja będę kibicował tym medium bardzo, chociaż przyznaję, że ostatnie audiobooka dawno nie słuchałem, dawno, naprawdę, jakoś zawiesiłem się w tym temacie okropnie i... I teraz czuję się zainspirowana. No ja ostatnio sobie przesłuchałam część Leśnienia. Bo jestem wielką fanką Kinga, więc musiałam. Ale no mhm. też gdzieś to zarzuciłam. Będę musiała pewnie jeszcze od początku sobie to, to, to odpalić. Bo... Anio, ale mam taką obawę. Czy ty nie boisz się, że, że jak zaczniesz tak się przerzucać na audiobooki i przestaniesz czytać tradycyjne książki? Nie masz takiej nie, obawy? Nie, nie, bo to jest wiesz... No nie. zobacz jaką Ja nie, nie biorę sobie nowych rzeczy których nie znam. No dobrze, Łowcy Androidów nigdy nie czytałam, ale y, zdecydowałam się na, akurat na tę formę, ze względu na to, że to nie jest zwykły audiobook, tylko słuchowisko i zajmuje no, dość mało czasu, No nie wiem, 7 godzin, a ja mam multum książek do czytania kupowanie kolejnej książki, która mi będzie stała na półce, no nie mam potrzeby posiadania dika na półce. Na swoją drogą, lubię bardzo tego pisarza. Mam, mam naprawdę mi miliony książek w mieszkaniu i ta kupka wstydu książkowa też już ma własną kubkę wstydu. Dlatego to absolutnie nie uważam, żebym się nagle przerzuciła na audiobooki. To jest bardziej chwilowe. Znaczy nawet nie jako chwilowe. Ekstra, no nie jako coś takiego... Tak, coś takiego nowego, żeby sobie żeby się odprężyć, bo mi się przy tym dobrze zasypia. Ja sobie kładę się do łóżka, jest rozdział, który ma tam powiedzmy dwadzieścia parę minut, czy nawet te pół godziny i ja się wyciszę w tym momencie, jak sobie słucham, się, uspoko znaczy uspokoję się, no to tak dziwnie brzmi, ale chodzi o takie wyciszenie przed tym. Ja mam problemy z zasypianiem i spędzanie 16 godzin na dobę przy różnych ekranach nie sprzyja z szybkiemu zasypianiu. Więc jeżeli mam się pół godziny przewalać w łóżku i myśleć o głupotach, no to te pół godziny sobie przeznaczę na przesłuchanie audiobooka. I w tym momencie gdzieś tam już się wyciszam, przymulam, i, i odcinam. Bo Tomek nawiązał do tego, że, że Switch jest takim dobrym pomagierem, że tak powiem, zasypianiu, ale właśnie nie wiem, czy... ja tak wita próbuję eksploatować właśnie, że jako biorę zasypiacza i kończy się na tym, że wytrzymuję 5 minut i potem ten jednak świecący ekran nie dobrze mi Nie, to ja sobie jednak wolę książkę robi, odpalić, tak, tak? Ale czasem już tak, tak, palenie tak. światła dodatkowo, wiem, że jak zacznę czytać, to to. to... Nie, nie będzie dobre. Więc przy zgaszonym świetle czy audiobooka, czy posłuchanie muzyki, jakichś tam ambientów, czy, czy jazziku, no to uspokaja. Mnie przynajmniej na mnie działa. No to bardzo fajna inspiracja nam wyszła, taka nieplanowana w sumie i bardzo fajnie. Nie wiem, chłopaki, jak tam się zapatrujecie na słuchowiska, bo ja, ja jestem obiema rękoma na tak. Bardzo lubię. Bardzo. Że wychowałem się na tym jako dziecko jeszcze z winylu, nie pamiętam do końca, ale, ale jakichś tam muminków nawet słuchałem na winylu. Rodzice mi puszczali. To było fantastyczne. Były przeźrocza i, i winy. Boże, to przeźrocza to, to miałam marie. i ta maszyna się tak strasznie nagrzewała, ale ja to tak, tak lubiłam. Tak, ona, ona, one płonęły niekiedy. Tak, to jest na wada. Te żarówki tam przegrzewały, bo nikt nie projektował, że tyle godzin. Pamiętam, ale masz, miałeś miałam. taki ręcznie, ręcznie obracany, że było pokrętło, czy ramki. Jakie ramki? Bo jeżeli chodzi o rzutniki przeźroczy, mm -hmm. to były dwa typy, były zautomatyzowane, że były podzielone na kadry i to automat przerzuca, ładował się jaką kasetkę i ten albo było na kliszy, która była na, na rolce. Ja tylko pamiętam ten na rolce. jako. Ja pamiętam, ja że chyba rolce. się gałkę przesuwało i wtedy... No to klasycznie. No. No. Wiecie, że teraz tak robić jako podróż w przeszłość, Chętnie <laughs> ja zobaczył, czy, czy jakbym teraz takie puścił coś. Z jakiegoś tam krokusa czy czegoś, bo tak się nazywały śmiesznie te te rzutniki, po krokus się nazywał, jak dobrze pamiętam. Jestem ciekawy, czy, czy to by mi się podobało teraz po latach, bo jako dzieciak wspominam to fantastycznie i to było takie moje okno na świat, tam bajki były takie... Takie miałem tak, ja znaczy, tak dużo z... tych y, filmów. Tak, było w pudełko w tego. W takich kolorowych, malutkich pudełeczkach poupychane były te taśmy. Tak, to jest... Dokładnie, ja mega dużo wspomnień z tym związanym. Właśnie winyl i to... Na Arturze Stereo pamiętam puszczane te bajki do dziś pamiętam, to tak jakoś w sercu mi się tam zakorzeniło, że do dzisiaj pamiętam yy, muzykę z niektórych. Już nie pamiętam o czym były te bajki, bo to było wiele lat temu. Ale dlatego pewnie teraz uwielbiam te słuchowiska i one tak jakoś dobrze mi pasują. Jak tam y, Tomek, powiedz coś na ten temat. Znaczy ja tak naprawdę jedyną, a jedynym audiobookiem, którego kupiłem, to była biografa Jobsa i pamiętam, że ją sobie wrzucałem na konsolę. Jak jeździłem w, w, w jakichś wyścigach, to z sobą ona mi tam w tle, także łączyłem przyjemne z pożytecznym. Słuchałem biografii, <laughs> książki i jeździłem, grałem, żeby nie, nie tracić czasu. Czyli, to czyli to ja wiem, wiem, wiem. Czyli po prostu e, tak jak ludzie sobie puszczają audiobooki do jazdy autem, to też to robiłeś. Dokładnie. Dokładnie tak. <głos> <głos> tak. Bo, bo jest taka teoria, gdzieś tam czytałem, że e, duże znaczenie ma co słuchamy, Ponieważ audiobooki powodują, że się jeździ spokojniej. No, e, to, to niedobrze, bo ja te, słucham audiobooków, jak jeździłem w Forcie Horizon. <głos> <głos> moje 100 godzin w Fordzie Horizon to 50% to są przystanie ja albo no podcasty tak, ale albo, ja miał albo audiobooków no, no wiem, ale miałem na myśli taki wiesz, jeszcze nie w rzeczywistym świecie no nie da takie <głos> trasy czy <głos> ja bym o, chyba nie mogła sobie do gry puścić audiobooka bo to jest to wyklucza tą, tą imersję, to takie zaangażowanie e, tak, się w słuchanie. Tak, ale tak gry wyścigowe. Cał całkowicie, ja o, ale o gry wyścigowe. No. No, no, w gry wyścigowe, wiesz... To, no, Próbowałem w szalankach, no. ale, ale to nie zdawało egzaminu, bo jednak tam się musisz bardziej, wiesz... Mhm. Ale w samochodach to i tak jedziesz, także... Ja mówię bardziej o zaangażowaniu e, w słuchanie tak niż o słuchasz. zaangażowaniu w grę akurat w tym momencie, no ale... Nie, no to jak ja w no... no. no. Także. Jak jest prawdziwym samochodem, to też no, można sobie włączyć ten. I to jest to samo. Ja bym, słuchajcie tak, że jak jadę autem i ja czegoś nie słucham w zasadzie albo podcastu, albo jakiegoś audiobooka, to mam wrażenie, że marnuję czas. Po prostu te, te pół godziny, bo ja mało jeżdżę samochodem na co dzień, to, to po prostu muszę to uruchomić. Nawet dłużej wyjeżdżam z tego garażu, żeby wszystko odpalić zobaczyć, co to byłem, ale po prostu szkoda mi tego, te, te, tego dojazdu na, na jakieś tylko wiadomości, gdzieś tam jakieś kolejne czy coś. Jakoś takie zaległości mam tych rzeczy, że po prostu korzystam z każdej chwili. Są to, co Ania mówiła. Myślę, że jesteśmy na takim etapie już większość z nas, że bardzo szanujemy tą godzinę jedną już nawet. Ja bardzo szanuję. Ostatnio naprawdę, jak uda mi się wygospodarować ciągłej gry, jakieś 3-4 godziny, to jest dla mnie dużo. Bardzo dużo po prostu przy obecnych zasobach czasu i zaangażowaniu w pracę i inne rzeczy. To tak, że tutaj Ani przybijam wirtualną piątkę i nie yeah, zasoby five. czasowe. I Tomkowi też. Hubert to nie wiem. Hubert das ma studia, więc może mam mniej czasu. Nie, no ja, wiesz, ja mam dojazdy półtorej godziny. No. Tak, dojazdy są spoko pod kątem nadrabiania takich rzeczy. Także no, jak, no, tam, jak tam so, w ogóle 3DS? są idealne, no. <śmiech> i audiobooki i, i podcasty. Tak, a jak 3DS w ogóle, Hubert? Hmm, ja mam tylko Zeldy na 3DS tego 3DS-a, właśnie. Myślałem nad tym, nad tym, nad tym Mario 3D Land, i, i myślę, że to sobie zakończę. Zagraj, grę. Yy, Tomek, powiedz coś mu. Ja jeszcze nie Zag... grałem na 3DS-ie w tą grę, bo dopiero ją będę kupował, bo wskoczyła do tych przecenionych gierek Nintendo. No, tam za 75 zł widziałem. A, a tej Zeldy to ja chyba nie skończę. Hmm. Znaczy... Ja się zatrzymałem w jednym miejscu w tej Zeldzie i po prostu nie umiem przejść dalej. A... No i ja teraz, ja teraz zacząłem tego Wind w ogóle na Gamecube i naprawdę, znaczy wolno mi też idzie, no bo znowu za mało czasu zaangażowałem. Chciałem tego Gravity Rush'a skończyć. Ale mi się gra fantastycznie w tą grę. Nie wiem, co jest w tych Ta Zelda, Ta Zeda jest genialna. Przynajmniej Jak to takie zajmuje. moje pierwsze wrażenie. Czy, to... no nie wiem, nie wiem, czy każda jest taka wspaniała, bo w tą, tą yy, 3D-sową chciałem zagrać. Link to the past to było? Robert, nie się... e, a, time, ten Oceanaria? Coś takiego. Co, co, Kurium, ta coś tam f, z, fajnie, z czasem. F, fajne rzeczy, nawet nie wiedziałem w jaką Zeldę grałem. Super po prostu. Ale czekaj, ty grałeś w tą 3D, czy w, w tą 2 Nie, o tej twojej. A nie, to Link Between Worlds. O, Link B, oh, nie, to the past, przepraszam. Szkoda, że mikt nie poprawił. I, jakoś tak ja Miałem wrażenie, że ja w taką Zeldę już grałem, a jak grałem w tą Witwaker, to taka Zelda, którą nie grałem. Takie mam nadzieję wstępne. Coś nowego dla mnie, coś świeżego. I ten pad jest taki wygodny i ten ekran tak fajnie po twarzy tłucze tymi elektronami, jest spoko. <śmiech> Mi się bardzo przyjemnie w tą Zeldę grało, tylko no, problem jest taki, że się zatrzymałem w miejscu. No znaczy to ja ci życzę, żebyś skończył jednak, bo fajnie gry kończyć, kiedyś o tym gadaliśmy. Zwłaszcza, no, szczególnie... że to jest jedyna twoja gra teraz, no to tym znaczy, bardziej, to jest... nie? Trochę taką sytuację jest. Ta jeszcze marduje, pudełko nie pudełko od Pokemonów. <głos> <głos> no, bo ja mam Słuchajcie, czy mówimy co dzisiaj? Czy mówimy? Przepraszam, co dzisiaj o Netflixowym drugim sezonie fajnego serialu, który się pojawił. Na kolejny podcast e, byśmy chciał, bo podcast jest Nie mówiony, wszyscy jeszcze tak? obejrzeli, no dobra. Ja, Niestety, ja, ja obejrzałem całość... jestem zachwycony. Jestem zachwycony. Ja również, ale siódmy odcinek moim zdaniem jest niepotrzebny. Tak. I siódmy odcinek jest niepotrzebny, w ogóle wątek. I Level jest niepotrzebny, ale o tym będziemy mówić. Chyba. No i nie, nie pozwolę Wam teraz o tym mówić, bo ja bardzo chcę zobaczyć. No, drabiej ja tylko... Dominik. Nadrabiaj A, szybko, no, szybko, bo. Biorę, biorę się. Coś Słuchajcie, be. czy dzisiaj, czy tak zbliżamy się do końca, czy chcemy jeszcze coś poruszyć? Zen Pinball możemy poruszyć. Na to to zaja zrobimy zajawkę tematu, bo tam Skyforce to na kolejny podcast, bo to mała gra już odkładana, więc można poczekać. z plusa, którego teraz nie mam, więc nie mogę grać dalej. Złożymy się, Dominik, jeszcze. Właśnie, ciekawie, jakie gry będą w tym miesiącu, bo już pierwszy nie, nie zapowiadali. Tak, i, i na tej podstawie podejmiemy decyzję, co z tym fantem robimy, czy z tym czy z Też kupuję, jak jest coś ciekawego i to w połowie miesiąca, żeby się załapać na kolejny. <śmiech> Bardzo to Najlepiej ostatniego dnia miesiąca, żeby się na kolejny załapać. <śmiech> Bardzo szanuję tą taktykę i ona jest, no kurczę trzeba być gospodarnym w tych swoich pieniądzach growych o, Chcę się powiedzieć o Zen Pinball, bo już mówiłem troszeczkę o tej grze, mówiłem też w kontekście 3D, które okazało się, że jednak zostało zaorane w kolejnej części, za co nie powiem. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak myślałem, że te pinbale tak po prostu e, idą jakby w czeluść, ale nie, okazało się, że Hubert się wkręcił. Ja się zajarałem tak mocno tym pinbalami. Wspaniale, bo I to, na i to tym jeszcze zależało. wczoraj. Na razie mobilną wersję. To ja tylko tak, tak. trochę wprowadzę i zaraz oddam Ci głos. Obecnie jest sytuacja taka, o czym już mówiłem tam w dziale newsowym niegdyś, że w ogóle pojawił się Pinball FX3, bo też mówiłem, że seria ten Pinball ma taką dziwną cechę, że ma, jakoś, ma jakiś kryzys w ogóle nazywniczy i w zależności od platformy ta sama gra nazywa się różnie i obecnie one występują pod nazwą Zen Pinball i Pinball FX, ale z tego co widzę Pinball FX3, który obecnie w, bodajże w sierpniu się pojawił, to jest tak jakby zwieńczenie tej, tej serii. A to, jest od, powiedz... o, czekaj, to jest od tego samego producenta, adze? Tak, tak, już, już mówię o co chodzi. Chodzi o to, okay. że Pinball FX3 to właściwie są te same stoły, to jest w ogóle silnik bym powiedział, może tak po kolei, to jest jakby taki framework Pinballi. I okazuje się, że stoły, które się kupiło na, na, Zen Pinball, na przykład na PS4, co więcej, są dostępne nie tylko, nie tylko na konsoli, ale również, nie tylko w nowej części, ale również na widzie, co się okazuje. Czyli jak ja kupiłem ten Betisda Pinball na PS4, ku wielkiej radości okazało się, że to mi się synchronizowało też ze stołami mobilnym Zen Pinball, więc to jest fantastyczne. Nie wiem jeszcze, i to sprawdzę w najbliższym czasie, co się dzieje, kiedy kupimy stół w Pinball FX3 już, czyli z najnowszego tego silnika, czy frameworku, czy też wita zostanie objęta. Nie chcę skłamać, muszę to zweryfikować, bo z tego co zauważyłem obecnie, największa zmiana to jest to, że po pierwsze stoły są bardziej dopieszczone, są ładniejsze, jest tak jakby... Trochę takie wersje HD, one już pięknie wyglądają, ale w tym najnowszym Zen Pinball, przepraszam, najnowszym Pinball FX3, właśnie nazewnictwo jest strasznie pokręcone, są jeszcze piękniejsze i ładniejsze, mm -hmm. dlatego chyba polecam ci koniecznie, zrób to, zainstaluj sobie na PS4 no Pinball FX3. nie ma tego Pinball FX na Androidzie, jest tylko Zen Właśnie, Pinball. właśnie, to jest ten, właśnie coś jest namieszane u tego twórcy, że oni wydają nową część, <kuh> Tak jak Zen Pinball 2 był na wszystko, łącznie z witą uh -huh. to niestety na, na odnośnie trójki to jest tylko Xbox i PS3, z tego, PS4, przepraszam, z tego co widzę. Czyli I nie ma Na wicie nie ma. No, jeżeli. nie dziwię się już, że nie objęli Tak, ale mam cichą nadzieję, że kiedy się kupi nowy stół, bo w praktyce wszystkie stoły, jakie się kupiło na poprzednią część gry, wszystkie są w nowej części przeniesione chance restore tam purchase, więc nie ma problemu. Ale tak pokrótce jeszcze o tym Zen Pinball, od Pinball FX3. Nie mogę się nazwami dojść do ładu. Tak jak mówiłem, stoły są jeszcze piękniejsze. Dzisiaj sobie grałem w stół Doom właśnie i grałem sobie najpierw w wersję 3D Zen Pinball 2, czyli poprzedniej części i w wersję normalną i niestety wycięli obsługę 3D, czyli 3D naprawdę umiera. Nawet ostatnie już gry, które to wspierają. Ten... No niestety. Ale to może dobrze, bo Trochę miałbym smutek w sercu, że nowy telewizor kiedyś kupię. Niestety nie będzie miał 3D, no bo on odchodzi. Ale gra wygląda pięknie, jakby rekompensuje brak 3D, który jest zresztą fantastyczny. Jak będziemy się widzieć kiedyś na żywo w najbliższym czasie, to zapraszam Cię do ogrania tego na, na trójmiarze i uważam, że będziesz w szoku i chętnie posłucham Twoich słów na odcinku później. Jak, jak to 3D fajnie pasuje do gry, do flipperów, do pinbali. Przede wszystkim Pinball, pinball Fix 3 to jest y, dużo trybów multiplayer, jest poziomowanie, jakieś achievementy, jest napakowany treścią, jest po prostu dużo około treści pinballowej i chyba twórca y, jakby znalazł złoty środek, oni wiedzą jak należy robić pinbale, a poza tym to jest po prostu stary, dobry Zen Pinball tylko poprawiony. Stoły są te same, mają być nowe, z tego co wiem, są zremasterowane lekko, na przykład wyraźnie lepiej wygląda DUM, ma dużo ładniejsze światło, Bila wygląda bardziej e, tak, nie wiem, fantastycznie, że tak powiem, po prostu jest ciężka, metalowa, fajnie się błyszczy, jest to szanie przyjemne. E, no niestety, tylko coś jest nie, nie halo z tymi wersjami mobilnymi, że one nie dogoniły, ale... Teraz oddaję Ci głos odnośnie mobilki, bo mobilka też jest dobra, nie mówiliśmy o niej no jeszcze. No właśnie, ja tylko grałem na, na mobilce. I tak, powiedz o nim bo szaleń, Na świeżo jest, Tak, jest super. E, są w ogóle dwie gry, w sensie jest Masa gier e, od tego twórcy. 40 ja stołów dwie. jest, około. Mm, tak, jest ten cały framework, czyli Zen Pinball 2. E, I ja grałem jeszcze w Betizda Pinball, e, to jest taka wariacja na temat pinbola i multiplayera, ona jest za darmo, i różni się to tym, że nie można grać jakby jednego stołu cały czas, jak w tym frameworku. można, na... i tak i nie, i tak, tak i nie. tak, to... masz, możesz kupić jedną grę, jedną pojedynczą grę za walutę w, z gry ale jeżeli chcemy to możemy sobie pograć po dwie minuty takie sesje i musimy takie tam rywalizacyjne pobić. bardziej mm -hmm, po, musimy pobić kogoś który jest wyżej w rankingu chyba A to jest strasznie fajne moim tak, Zajem, to jest że... mega wciągające to tak bo normalne. mówiliśmy właśnie mówiliśmy o tym że yy, właśnie twórca tu znalazł złoty środek że to jest mobilka dobrze zrobiona że to jest bardzo fair w stosunku bardzo. do gracza tak, tak, tak. Jak ktoś chce, po prostu chce sobie grać tak jakby, bo tam masz tryb, tryb single player i tryb taki versus. Mm -hmm. Versus tak jakby rywalizujesz o wynik na ogół na początku małe te wyniki potem są coraz bardziej wyżłowane i masz właśnie limit czasu co mówisz jak pokonasz jesteś wyżej w rankingu zdobywasz wirtualną walutę i tą walutą płacisz za granie w tą wersję single player już bez limitu czasu. Fantastycznie na to wpadli. Na Vita oczywiście ta gra jest taka jak na konsolach czyli nie ma tego trybu. Ale na... yy, masz też Bethesda Pinball? Na... Tak, jest fantastyczny Hubert. Moim zdaniem okay. jeżeli złapiesz bakcyla tak na poważnie, to ja śmiem twierdzić, że warto kupić okazyjnie wite dla Zen Pinball bo, na, na ten, bo stoły się no, ale synchronizują. On, ja mam na, to, na Androidzie i to jest świetne. Yy, tak, tak, ale jednak wiesz, fizyczne sterowanie robi robotę, poza tym jest tryb pionowy, jest tryb poziomy, działek endotykowy jak chcesz, masz po prostu wybór. Robisz co mm -hmm. chcesz. Ja no mam jedną usterkę, niestety, no. związaną z Zen na komórce. I to jest pewnie wina mojego telefonu, że gra mi chodzi fantastycznie płynnie, ale kiedy angażowana jest wibracja, z jakiegoś powodu lekko klatkuje, ja to zgłoszę. Po prostu jakby dostaję takie przycinki, jak jak wibrator w tym w telefonie się aktywizuje, a często się aktywizuje i to jest wada. Mm. Tego wicie nie ma, bo wicie nie ma. W pracy no u mnie też tego nie ma. Ale właśnie ten telefon też jest super zrobiony mm, na Androida, bo dostajemy jeden stół i re, resztę możemy sobie dokupić za tam albo 5, albo 10 zł za jeden yy, tak, stół. To, tak, dla niecierpliwych rozwiązanie jak, i, te, te, i wtedy możesz. Nie, nie, nie, to, to jest w, w Zen Pinball. Można sobie po prostu Aha. kupić następne stoły. Jest też, są też stoły bety, które można grać bez przerwy. Tak, jeszcze dodam, jeszcze, że jest mnóstwo promocji i też często. To znowu jest ta To jest ten tak, są promocje, na przykład jakieś udało mi się kupić e, chyba Star Warsy któreś, jako jakby oddzielną grę, znowu od tego twórcy. No nie właśnie, jako... bo tam są też oddzielne, jest ten framework i są oddzielne gry jeszcze dodatkowe. Tak, nie? właśnie moim zdaniem, oni teraz próbują to uporządkować, Pinball FX3, po prostu chyba robią porządki w tej materii, bo, bo faktycznie robi się zamieszanie i myślę, że dlatego też wielu graczy tego nie dotrze jakoś, dlatego chcemy pomóc tutaj, bo to jest fajny gatunek gier, e, przede wszystkim jest na przykład jest fantastyczny, bo genialnie komponuje się i jest wspaniałym uzupełnieniem dużych gier, bo muzyka no, jest, jest film, no. gry, misje, klimat, odgłosy, to wszystko jest po prostu jeden do jednego wzorowane, plus jest bardzo atrakcyjny wizualnie i tak jak kiedyś był czas, że te pinball zaczęły zamierać na komputerach i wtedy odżywały te tradycyjne maszyny, o której przecież zrobiliśmy materiał w Pinball Station, to oni to robią dobrze i chyba odnaleźli złoty środek i model sprzedaży i dema są też na PS4, też jest fajne, że masz demo, demo stołu każdego i możesz limit czasu tam zagrać, czy limit wyniku, więc każdy stół da się sprawdzić. Absolutnie bezpieczne zakupy. Ja twierdzę, że jeżeli masz Vite i masz PS4 i to jest crossplay, że czy crossbuy, przepraszam, że kupujesz tu i tu masz, to jest po prostu win-win. Nie, nie wiem, czy nie będę chciał w to raczej zagrać na Xboxie. Właśnie to jest do sprawdzenia, to kolejna moja rzecz, bo tam mam większe doświadczenie. Ja mam wrażenie, że, że input lag na Xboxie jest większy bo w moim przypadku. Nie wiem dlaczego, no, muszę okay. to zbadać, że ale input ale... lag w grach typu flipper ma wielkie znaczenie. No ma, ale czekaj, da się rywalizować też na PS4? W sensie masz tablicę wyników znajomych? Nie wiem, czy jest cross platform pod tym kątem. Jakby na PS4, jak no, najbardziej. Tak, tak, tak. Cross platform raczej, raczej tego może nie być. Bo tak, na przykład w Zen Pinball 2 nie ma wyników znajomych chyba jest w BTS dla pinball, ale w Zen Pinball chyba nie ma. No właśnie, to jest, jest, jest trochę zamieszanie, ale na szczęście są te same stoły, które są w dużych fliperach. tylko ten no. właśnie silnik jest taki roz, roz, wszystko takie strasznie pofragmentowane, bym powiedział. Cie, ciekawe jak jest na przykład w, z Grow Portal, no bo y, można kupić albo stół Portal na Zen pinball 2, na frameworku, albo można kupić oddzielną aplikację z tym stołem. Tak, to jest tak. tak bez sensu. Strasznie, dlatego tak mam taką teorię, że oni po prostu się pogubili w tym wszystkim, bo oni troszeczkę działali w ten sposób, że tak, jak były Gwiezdne Wojny, to oni wydawali Gwiezdne Wojny. Jak był sezon piłkarski, była gra, był świetny stół o, o futbolu, takim generyczny. Nie nie jakiś tam... Tak, jest bardzo dobry. Kikow się nazywa, jest fantastyczny. To, masz go? czy ten? Nie, niestety nie mam, ale jest... To kupujemy i recenzja. Tak, właśnie mamy taki pomysł na cyk, tutaj pewnie już Jania i Tomek tam pewnie już dawno zapomnieli, że my tu istniemy, istniemy. Żyjecie tam? Czy... No właśnie, bo mamy pomysł na cykl właśnie, ale na będzie krócej obiecujemy, że będziemy sobie od czasu do czasu recenzować nowe, nowe odkrycia w, w od ten pinball czy to pinball FX3. Zwłaszcza, że ta się pojawił. Jest na wicie, jest na mobilkach, jest co grać i To są fajne rzeczy warto. warto. I, i rywalizacja też jest świetna. No, to znaczy ja nie wiem, czy ja będę chciał to odpalać jakby, jak będę w domu, to mam, będę miał tak jak z Vito, że jak jestem w domu jest dużo innych rzeczy bardziej poważnych, którymi chce się zająć, a, a w Zen Pinball bym sobie pograł po prostu gdzieś na mobilnie, na Androidzie. W jakiejś kolejce, No po No właśnie, tak, albo w jakiejś kolejce, tak. albo w autobusie dzisiaj grałem, było fenomenalnie. Tak, bo, albo bo właśnie wykładzie, ten wykładzie, albo coś. Tak, bo ten tryb, o którym mówiliśmy, ten dwuminutowy, jest taki od celu fantastyczny. Mhm. Po prostu. Krótka sesja i, i do tego nie czujemy się oszukiwani. Cały czas, progre, cały czas progres mamy w grze. Fajna sprawa, i ja się cieszę, że, że w tych czasach, kiedy. Jakby gry definiują strzelanki TPP, FPP, FPP i tak dalej, to jeszcze ten gatunek żyje i ma się dobrze, moim zdaniem, naprawdę Ale ty, ma się dobrze. Wiesz, co, ktoś naprawdę przykłada serce do tych stołów, widać, bo tak, i, tak, są w szukają ogromnie... instrukcji do stołu, do Fallouta 50 stron. Tak, bo w ogóle Fallout to oni jak pewnie poświęcimy oddzielny materiał, bo to jest w zasadzie RPG na fliperze. Trzeba w ogóle. No, ja, ja nie wiem, jak to działa. No. No, że w ogóle oni to zrobili i to tam poziomuje się A i tak dalej. W Dumie też. W Dumie masz broń, możesz sobie zmieniać broń, e, tak. zabijesz hordy przeciwników jakiegoś. Nie, nie, nie. też nie wiem, jak to działa. Po prostu to jeszcze trzeba się tego wszystkie nauczyć. Tak, właśnie. Mam pomysł taki, że z Duma omówimy jako pierwszego na przyszłego odcinka mm. kiedy porządnie go ogramy, bo ja tak zaś ze skoku tam grałem. Na razie byłem zachwycony tym, szczerze byłem zachwycony, jak zobaczyłem, że mam to, na życie. po prostu. Powiedziałem do Sony w duchu i jak fajnie w ogóle, że ten... Bo nie spodziewałem się, nigdzie nie jest napisane wprost, że gra jest w Crossbaju. Nigdzie. Wiesz co, eee, możesz robić tak, że kupować stoły na Zen Pinball 2, będziesz miał je na Zen Pinball 2 na wicie, a będziesz na... je synchronizował tak. z Pinball, Pinball FX Taki, <taki, <taki>, Taki mam plan. Taki mam plan, tylko właśnie tego nie wiem. Można pisze do twórców i dowiem się, czy to wsparcie dla stołów, powiedzmy nowych, nie remasterów, ale tych nowych, nowych, które powstaną, a wierzę, że powstaną, bo mhm. zaraz będą Gwiezdne Wojny, kolejne na bank będzie stół. Na bank. Nie no, ale to, to, to jest ciekawe, że kupują te licencje, kurczę, bo one muszą być drogie. Oczywiście, że tak, ale widzisz, oni mają już markę i robią naprawdę świetne stoły. Dla no. maniaka Pinballi tutaj Janka, od naszego słuchacza, bardzo zachęcamy, żeby sobie sprawdził, bo wiem, że kiedyś mówił, że sprawdzi pinbale. Warto. Absolutnie warto. To jest perełka na obecny, w obecnym świecie gier, gdzie... No to jest nisza też, no nie? Pewnego rodzaju. Tak. I wydaje hmm. mi się, że Pinball FX 3 jest w developmentie na Androida. I mam na nadzieję, 100%. Oni, mus, oni to muszą porządkować. Pytanie, czy dają hmm. robić taki dualizm, że będą gry... Bo ja na przykład, jakieś kupiłem jakieś Star Wars za 3 grosze, słuchaj. Naprawdę? Za No była taka promocja ekstremalna. Ale no właśnie, ty kupiłeś aplikację Star Wars Pinball, nie? Tak. Tak, no tak, tak. i tam jest jeden stół tylko, czy jak? Tylko Bo on, jeden, dokładnie. Ta aplikacja jest za piątkę, a tych stołów ze Star Warsów jest mnóstwo. W ogóle, z, no przeglądałeś tą listę, tam jest dla fana Marvela przede wszystkim masy tak. stoł. O tak, ja będę ci stał w Civil War. No, to, nawet, to nawet jak pograsz w ogóle w ten stół, nie wiem, jeden dzień, czy, czy ten, to i tak wspaniała zabawa ci czeka. Mhm. Bo wiesz, masterowanie tego to jest gruby temat i nie każdy ma tyle energii, żeby te stoły masterować ale bogactwo tego, ilość opcji jest tak porażająca, że to jest na parę lat grania, żeby tak... Zwłaszcza, że będą nowe rzeczy. Ja wierzę, że oni tego nigdy nie zarzucą i to, że wydali teraz Pinball FX3 i, i też koniecznie sprawdź. Mam nie po nagraniu, sobie zainstaluj i porównaj sobie... Proponuję takie małe ćwiczenie. Zainstalować Zen Pinball 2 i demo, pobrać dema tego stołu Doom i porównaj sobie z Pinball FX3, że naprawdę jest różnica w oprawie. Czy to nie jest tylko nowy silnik, to też jest nowy silnik w sensie otoczki pozagrowej, tak? To też jest poprawiony silnik gry. No ja zainstalowałem ten Zen Pinball 2 na Macu i, i było doskonałe. Też istnieje. No, no właśnie, na Macu też jest, też jest fantastyczne. Dobrze, słuchajcie, to już y, chyba, chyba czy damy spokój z tematem tak, i tak, Będziemy tak. mieli taki no, kącik Kimbalowy. To... Ogromnie się cieszę, że y, udało mi się ciebie zainspirować do sprawdzenia no, tego, bo bardzo mi to nie będzie rywalizacja na pewno. będzie To z... też jest Dużo właśnie takie miłe, że, że przebijanie tych wyników. No. Y, bardzo chętnie będziemy omawiać już teraz wspólnie w dwie osoby. Myślę, że są po zaangażowaniu Tomka i Ani to chyba nie są zainteresowani pewnie mają takie kubki w Nie, ja za... bardzo lubię a think Ballet, tylko ja takie prawdziwe, takie co się postawi spokojnie. A to, w to, to, ja, to ja lubię to i to, więc jesteśmy w klubie, mamy kompromis, także spokojnie. Na pewno będę chciał a propos tego wrócić do Pinball Station i tam zrobić jeszcze materiał uzupełniający o Arcade'ach, które tam się pojawiły, metal Slack i tak dalej, więc będzie jakiś ekstras. W ogóle możemy się wybrać do Pinball Station ekipą podcastową, jak się uda i pograć sobie no jest tam, tam wspólnie. Ania ja, chyba nie jest zainteresowana, więc... Ja na ale będziemy... no gdzie? No proszę was. No wiem, no ale ktoś, ktoś yy, nie musi być zainteresowany. <laughs> <laughs> nie, no rozumiem to. No to wiesz, to jest takie coś, że to jest gatunek gier jakby niszowe i, i nie każdy lubi odbijanie tego. Może dla kogoś wydawać tak powtarzane jak Destiny, na przykład wujeczka. w kółko to samo. <laughs> Może tak być, no nie? Ja to rozumiem. Ale, ale jakoś film dalej mnie kręcą. Kurczę, po tych latach. Naprawdę. Mnie Dobra, kręcą, słuchajcie, zbliżamy te, się. To, trochę... Ale stale pamiętam, jak grałem kiedyś w Final Fantasy chyba. Było, rewelacyjne, miga. migę. cztery stoły, ale grało się w to do upadłego. Fantastyczne. Coś ja uruchomiłem na Wicie ostatnio stół Uncharted i był niestety strasznie słabiutki. Już jednak zępinło mnie zepsuł. Ale, ale byłem ciekawy, to to jest. I to jednak taka, kalk, taka trochę kalka z gry słabiutka. Ale myślę, że ta odpaju to Pinball fantazji, to też bym trochę się załamał, wam Już po tych latach. To jest w ogóle ciekawy temat. Kiedy zrobimy specjalę o Pinballach, to jest pewne. I tyle materiału zgromadziłem, że... Wow. Run away, uh. run away. Tak, właśnie, jest ten <laughs> problem, że to będzie specjal poza wszystkim. <laughs> Okej, okay, słuchajcie, czy, czy możemy przyjąć, że wyrobiliśmy się z materiałami na dziś? Tak. Bo też godzina jest tak. nie, niewczesna. Ja... Y bardzo wam dziękuję za dzisiejsze nagranie. Szkoda, że Piotrek był tak, tak krótko, chciałem pójść późno, ale był krótko, bo na pewno by dorzucił sporo od siebie na temat PGW, już nie pomyliłem. Także zbliżając do końca zachęcamy przede wszystkim do śledzenia nas na Instagramie, skoro go już mamy, bo ja też odkrywam magię Instagrama na nowo, ponownie. Śledźcie naszego Twittera, zaglądajcie naszego Facebooka, który mam nadzieję ożyje. YouTube chyba też będzie, prze... będzie mam nadzieję jakąś metamorfozę przechodził. I przede wszystkim zachęcamy do słuchania naszego podcastu dalej yy, i, i zostawiajcie dużo komentarzy. I, I lajki na Facebooku, no, i też na, Facebooku. I na iTunesie. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście recenzji na iTunesie, to prosimy, bo tam podbijecie tak, nas tak. rankinga. Z Bardzo na to, jaka będzie. Czy będzie pozytywna, czy negatywna. Jak będzie negatywna, to wyciągniemy wnioski, jak pozytywna, będziemy się cieszyć. Także za to nagranie. Chciałem podziękować w kolejności. Ani? Dziękuję, pa! Ania się cieszy, że koniec. Nie, odzyskałam Tomkowi. wigor. Na koniec. Znaczy się, no na początku było słabo, ale potem się rozbudziłam, także pa! <śmiech> to e, oczywiście. Tomek? A, bo to jest ja, bo tam ktoś, kto chyba Hubel zaczął mówić. Tak, cześć, cześć. Fantastycznie Robertowi dziękuję oczywiście Cześć, cześć Tak. A ja nazywam się do Łasky, prowadziłem ten odcinek, tak powiem trochę jak Piotrek Szkoda i tak dziękuję Podskowi, że się pojawił na, też na chwilę, mam nadzieję, że szybko się swoimi sprawami i będzie do nas wpadał znowu Fajnie, że dał znać że, że robi sobie mały uro pod podcastu, mam nadzieję, że wróci pełne energii z, z nie wiem koszem pełnych nintendowych nowości, już nie mają takie nowe, ale cóż, tak bywa i opowie nam o tych wszystkich fajnych rzeczach także słyszymy się już za tydzień jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia, cześć Cześć, witajcie co tam namieszałeś mi Tomek no właśnie właśnie nie cisza miała być istotna dla tego nagrania to jeszcze raz tak, ale nie przerywaj się będzie dobry materiał. Nie mogę! Nie! Usunąłeś już? Nie, nikt nie kasuje niczego. Zabraniam. Tomek! Wszyscy nagrywają, Usunąłeś. to cudo. Tak, ja cały czas nagrywam!